Witamy bardzo serdecznie w podcaście Bezimiennym, w 124 odcinku, odcinku podcastu Bezimienny. No i słuchajcie, dzisiaj będzie grubo, będzie nas trochę więcej niż zwykle. Nie, w sumie będzie nas tyle samo, co zwykle, ale, ale będzie trochę inaczej. Słuchajcie, w, dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będę ja, Krystian Kender, ale będzie również ze mną. Tomasz Zawacki. Cześć, witam wszystkich. Kamil Ratajczak. Hejo. Słuchajcie, Rafał póki co nie ma, ale może pojawi się później. Ale Rafał dzisiaj nam nie, nie, nie jest kompletnie potrzebny, bo dzisiaj nam potrzebny jest Michał Wiśniewski. Cześć wszystkim. A czemu Michał jest nam potrzebny? Ponieważ Michał już pograł ponad dobę w nowego Falauta 76. No i będziemy go cisnąć chyba dzisiaj trochę. Pociśniemy go. Ja go odpaliłem tego falauta, ale tylko go podpaliłem, odpaliłem, zrobiłem postać i już widziałem zgrzyty. No ale Michał ma już duże doświadczenie, z wielkim Falloutem, jest wielkim fanem falauta, czwórkę nam ogarnął, ładnie nam ogarnął teraz. W dniu premiery widziałem, że już gra w 76 i dowiecie się, czy faktycznie jest to gówno i słuchajcie tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy jechać w Hyde Parku, więc słuchajcie 124 odcinek nagrywamy w godzinach wieczornych standardowo jest to 3 grudzień i może Tomaszu nie chciałeś nic mówić przed nagraniem to powiedz nam co tam u Ciebie no myślę, że u mnie jest to samo co u was, bo u mnie dwa tygodnie minęły pod znakiem PlayStation VR, które e, zakupiłem. Zakupiłem na Black Friday, w sumie troszeczkę po Black Friday, e, no ale skusiłem się, skusiłem się, zakupiłem, w końcu mam swoje gogle i jest kurwa dobrze, nie? Jest, jest zajebiście, mogę tak powiedzieć. Naprawdę jestem w wielkim szoku. Nie wiem, nie będę chyba teraz się rozpływać nad tym, jak to w ogóle działa, jak, jakie są moje odczucia z grania. Nie, mo, e... mo, mo, może, mo, może Tomku bardziej wytłumaczyć, się, że bierzesz na premierę, grasz tydzień, dwa, trzy, masz wyjebane, grasz trochę w pracy, po dwóch latach powiedzmy kupujesz na nowo i teraz jest zajebiste. No to to no, jest dobry punkt zaczepki, wiesz? Co się tam takiego no. stało? Bo ja mam od dwóch lat i, i, <laughs> i cały czas było zajebiste. Czy wcześniej, czy teraz, czy, czy później no ale mów. Znaczy wiecie, wiecie co jest najgorszym wrogiem wszystkich takich fajnych rzeczy, na które czekamy, to jest hype, tak? Niejednokrotnie myślę, że, że czekaliście na jakąś grę albo jakieś urządzenie, hype'owaliście się przez te 2-3 lata, a w końcu e, wychodziło to coś i no, nie spełniało waszych oczekiwań mimo, że było dobre, to jednak był gdzieś ten tam, tam wiecie, z tyłu ten taki, taki malutki zawód, nie? E, no i mnie to spotkało właśnie, jeżeli chodzi o technologię VR w PlayStation byłem, no powiedzmy tak, śledziłem każdy możliwy news, jaki się Pojawiał, jeżeli chodzi o gogle, nie mogłem się doczekać. Odliczałem w kalendarzu dni, kiedy będzie premiera PlayStation VR. No i właśnie, wiecie, kupiłem PlayStation VR za 1699 zł, pobiegłem z tym szybko do domu, podłączyłem tą plątaninę kabli pod konsolę, założyłem te gogle na głowę. I mówię, ty, no czuję się jak w masce do nurkowania, jakieś, wiecie, tutaj jakieś ograniczone pole widzenia, widzę jakąś, wiecie, siatkę na komary przed twarzą, nie? I mówię, kurde, o co chodzi, nie? No dobra, rozumiem, że rozdzielczość jest niska, ale no, no nie powinien Drive Club VR mi na przykład wyglądać jak jakaś taka gra z przełomu końcówki, no ery PlayStation 2, nie? Tak, pomiędzy Playką 3 no i niestety to było wszystko spowodowane hypem, na drugi dzień oddałem tego ogle do sklepu i stwierdziłem, nie, 1600 zł za takie coś nie dam. Eee... Potem, wiecie, uznaję mego, u Adriana, przyjaciela mojego, pozdrawiam, chodziło się często, grało w najnowsze hity, wiecie, Superhot VR i Batmana i tak dalej, i tak dalej. No i tak powolutku się zaczynałem do tego przekonywać, ale cały czas, jak zresztą słyszeliście, to u mnie najgorszą zaporą to była cena, tak? Ja mówię, że jak Sony pójdzie po do głowy i zacznie te gogle sprzedawać w ludzkiej cenie, to ja to zakupię, tak? Bo jest potencjał w tym, ja czekam na taką nową erę gier wideo i Powiedzmy sobie, no doczekałem się za tą cenę, co ja dałem. Myślę, że to jest to, wart, jest to warte. I powiedzmy sobie tak, jest więcej gier niż było na premierze. Jest od zaczniesienia gier w sumie można powiedzieć, bo w sumie przeglądam sobie sklepik PlayStation i tam jest masa produkcji od tych, wiecie, AAA po jakieś takie indiki zrobione na kolanie, ale gier jest od zajebu, nie? Jedne lepsze, jedne tak gorsze. Przepraszam, że ci a no. tak za, za ile kupiłeś tego vr -a? No Mogę powiedzieć, że promocyjna cena 770 zł, tak? Z kamerką i z, z grą VR Wars, tak, ale to jest ten zestaw V2, tak? Czyli te mhm. ulepszone gogle, które rzeczywiście mają kabelek troszeczkę cieńszy od tych starych gogli. E, jakiejś większej różnicy, no powiedzmy to sobie trochę nie robi, aż, tak, aż takiej różnicy to nie robi, ale jedno, co się zmieniło u mnie i w podejściu tych gogli, to było to, że Naprawdę miałem to gdzieś, że, że czuję się jak w mace do nurkowania, że mam zawężone wiesz, yy, pole widzenia i że jest ta, ta moskitiera przed oczami. To już mi minęło, bo ja wiedziałem, że, że, że to jest w tej technologii, rozumiesz? Czyli hype zniknął i po prostu wziąłem, się skupiłem głównie tylko na grach i doświadczeniu w, ty, w tych goglach. I pykło. I pykło tak mocno, że teraz, teraz mam problem, bo jak gram w zwykłe gry bez wiara, to to one się czują dla mnie takie trochę płaskie. Coś w nich brakuje, nie? Więc jeżeli to, chodzi to, o mnie, to ja, to ja, to, to ja ci pykło. się wbiję w, w zdanie, ponieważ dosłownie dzisiaj mój, mój dobry znajomy wymienił sobie V1 na V2 wiarę wiarka. I tak, z takich różnic, które on, on odczuł, z tego co mi mówił, no przede wszystkim to, że są, że okablowanie jest dużo lżejsze, przez to te, te gogle nie ciążą aż tak bardzo na, na twarzy. I ma wrażenie, może to być tylko wrażenie, że, że, że ekrany są dużo lepsze jakościowo. Znaczy ekran, wiesz, może to jest też różnica, bo pomiędzy goglami wyszła jeszcze PlayStation 4 Pro i, i tu mam porównanie, rzeczywiście gry na zwykłej czwórce, a na Pro e, minimalnie wyglądają lepiej, jeżeli chodzi o samą rozdzielczość. Znaczy on i na jedynce, i na dwójce grał w ten, na, na, na PlayStation Pro, więc mhm. e, mówię, z dnia na dzień się przerzucił i nie takie, takie różnice, jakie, jakie on widzi z tego, co mi pisał. No może tam być coś, wiesz, może, może jednak no, sama nazwa wskazuje, tak, druga wersja, więc coś tam na pewno musieli udoskonalić, a wracając na chwilkę do tego kabla, no to powiem szczerze, że jest różnica taka, że, że w momencie, kiedy robisz szybkie, raptowne ruchy głową, wiesz, nie, to w V1 rzeczywiście czułeś ten efekt kotwicy, tak zwany, nie? Tam profesjonaliści już to nazwali, bo oczywiście, no wszystko musicie mieć kurwa nazwę. Nie Może to się nazywać, że kabel ci ciągnie gągle. nie? Musi to być efekt kotwicy, nie? Okej, okay, ale mniejsza z tym. No i rzeczywiście w tych V2, <śmiech> <to> <śmiech> no tak jest, no Redita no, no. przeglądam i się łapie za głowę nieraz, nie? <śmiech> no. ale, ale ten kabel rzeczywiście nie ciągnie tak i pozwala na lepszą swobodę ruchów praktycznie możemy o nim zapomnieć, tak? No i, no i nie wiem co mam dalej mówić, no bo tak naprawdę ocenianie w tym momencie technologii, która już ma na karku, ile? Dwa, trzy lata? Bo chyba dwa będzie miała, nie? Bo w 2016 chyba była premiera. Tak, tak, chyba nie tak. Mam... Chyba tak. No, więc yy, ocenianie technologii dwuletniej to troszeczkę się mija w ogóle z sensem, mm, ale mogę powiedzieć, że naprawdę w tej cenie, jeżeli ktokolwiek się zastanawia, to niech biegnie do sklepu, jeżeli jeszcze jakieś zostały yy, i niech kupuje, bo tak na dobrą sprawę pomyślcie, co kupicie sobie na gwiazdkę w 2018 roku? No, Switcha już wszyscy mają, Playkę wszyscy mają, Pro już wszyscy mają, Xboxy mają. Nie, Tomku, gore, kurwa, tak? ty masz wszystko, no ale nie wszyscy mają wszystko. Znaczy, ja bym chętnie Switcha przygadnął, wiesz, jak masz jednego za dużo, to ja, to możesz mi wysłać. Później ci podam adres, to wiesz, ja ja, poczekaj. Ja, te, ja też chętnie, chętnie ja w kolejnym ustawie. No, no dobra, no śmiesznie, ale powiedzmy sobie, jest dużo ludzi takich jak ja powiedzmy na świecie i myślę, że dokonają tego wyboru podobnego do mojego a rozreklamują wiecie, gogle dalej swoje tam rodzinie, przyjaciołom, znajomym, dalszym znajomym i tak dalej, i tak dalej, i pójdzie ten efekt fali, bo tutaj już dzieliłem się chyba z Krystianem informacjami, że, że sprzedaż gogli podskoczyła prawie chyba do 4 milionów w tym momencie, nie są to będzie, sprawdzone będzie, jakieś, będzie. no 4 miliony, to nie są sprawdzone jakieś tam liczby to na szybko wyciągnięte znalazą taki pliczek ale no to już robi wrażenie nie? i teraz czekamy na gry, czekamy na gry bo gier jest już masa i Sony fajnie w ogóle poleciało z promocją bo, bo dwa dni po, po zakupieniu gogli na, na Playstation była wielka promocja na większość takich wiecie znaczących tytułów na VR w więc fajnie to sobie wyliczyli z czasem że, że nie było tego efektu fajnie kupiłem zabawkę za 800 zł ale nie mam w co grać no i pykło. jest, Nie wiem, czy to nazwać odpowiedni moment dla, dla tej technologii, że to jest teraz i to musi się stać i zadziałać, czy po prostu no, ja się oswoiłem już z tym, że, że to nie jest, że to nie będę się czuł, wiecie, jak w Matrixie, to nie będzie ten poziom w ogóle imersji, chociaż tu bym się już troszeczkę kłócił, ale o tym później, w odcinku albo w kolejnych odcinkach, jak będziemy o grach rozmawiać, aczkolwiek no jak, jak, jak już moje oczekiwania, ten hype padł dwa lata temu, i teraz zakupię gogle, ja jestem w nich zakochany i w ogóle niesamowita rzecz, wiecie, włączam sobie, włączam sobie grę, idę do, do wirtualnego baru, stoję przed wirtualnym stołem bilardowym i dwie godziny grałem z jakimiś ludźmi z całego świata w wirtualny bilard w goglach i to jest najlepsze doświadczenie growe, jakie miałem w tym roku, ne? Może tyle i skończę. Mm, Okej, okay. skończysz, skończysz, a na przykład... E... Mógłbyś, Tomku, jeszcze powiedzieć, widzisz, ja, ja muszę Cię ciągnąć, w co Ty grasz. Mógłbyś na przykład y, powiedzieć parę minut o online, jaki jest w Red Deadzie, bo się pojawił od premiery? Ano w sumie rację, bo też można podciągnąć się pod te dwa tygodnie. Yy, I powiem Wam tak, jak single... Red Dead Online to jest kontynuacja singleplayera, tylko że z innymi graczmi. Eee, graczmi, kurwa, co to za słowo? Eee. Graczmi. <grywa> <grywa> <grywa> <grywa> <grywa> Ty no. też możesz być no. graczmem. <grywa> tak, no słuchajcie, no powoli musimy swój lore budować, nie? <grywa> no nie, no okay. niech ci będzie. Dobra. Eee. No, mm. tylko że gracie z innymi ludźmi po prostu i to jest i dobre i złe, bo z jednej strony fajnie się wykonuje misję w czwórkę, w piątkę, nie miałem okazji grać ze żadnym znajomym, żeby sobie jeszcze przy okazji z nim porozmawiać, ale z randomami z internetu fajnie się wykonywało misję. potem mi się otworzył cały świat a la GTA Online, bo to można naprawdę, to już można porównać do GTA Online, tylko że z koniami wiecie, z pistoletami i tymi rewolwerami. No i wtedy się zaczęły jazdy, nie? Wiecie? Łapanie gościa na los laso, przejeżdżanie z nim przez miasteczko, co chwilę bicie się, no to, to to jest taki pierdolnik, jak wolne, jak to jak to po prostu jest, i stwierdziłem, że nie mam czasu na takie granie, nie. Jest to beta, jest to alfa, nie wiem co to w ogóle jest, ale można już w to grać i no na razie nie jest dobrze, tak? No nie, nie chwyciło, nie zachwyciło, jest poprawnie, tak? Jeżeli ktoś ma ochotę na, na western z innymi ludźmi, to nie gra i mnie niestety nie pykło, nie? Nie wiem, Krystian, ty grałeś już w online, czy jeszcze nie włączyłeś tego? Eee, nie, nie, nie, nie, to mi się tam trochę ściągnęło, bo tam dodatkowa aktualizacja wyszła i w tym momencie wyszedł mi fara od 76, musiałem też go ściągnąć. Eee, nie, suma summarum nie, Suma summarum trochę zapętlam przez was, przez was właśnie, przez ciebie i Rafała, bo Rafał też kupi VR i w ogóle wszyscy już mamy w podcaście wiara. Przez to właśnie ja zacząłem grać w tego VR, chociaż zacząłem grać w gry, które na tablecie już dawno miałem, ale jak już sobie go tak trochę odświeżyłem i teraz w sumie nawet się wkręciłem, szczególnie w tego Firewalla. No i w grę, w którą razem graliśmy, ale, ale tak, to, tak to jeszcze tego tomku nie odpalałem. No, tak jak jeszcze się wtrącę o VR, to na naszej na naszym fan, fanpage'u na Facebooku jest ankieta, jeżeli, jeżeli chcecie, to wypełnijcie ją. Chodzi, w ankiecie chodzi o to, o jakich grach na VR chcecie po, usłyszeć na odcinku najszybciej, wiecie, najwcześniej, bo tych gier jest po prostu za dużo i fajnie by było, jakby słuchacze pomogli nam w tym wyborze i sami zadecydowali, co ma się pojawić na odcinku. Więc ankieta na razie jest otwarta, nie ma na razie żadnego wygranego, chociaż głosy idą w stronę Superhot VR i tak dalej, i tak dalej, więc jeżeli macie chwilkę, pyknijcie, zróbcie ankietę, my będziemy wiedzieli, od czego się zabrać i w następnych odcinkach na pewno polecą jakieś gry VR. Może nawet dzisiaj zmieścimy, ale nie obiecuję, nie będę się bawić w Krystiana, tak? Mm, no, żebyś wiedział. E, dobra, więc tą, Tomkowi zabieram głos, może pogadamy o Walking Deadzie na sam koniec, może się uda Tąku. No mam nadzieję, bo tam e, się e, dzieje, nie? Tak, e, ale to będą spoilery, więc dlatego zrobimy to dosyć później. E, I niech e, f, e, powiedz Kamil, co tam u Kamila. Kamil, co tam u Ciebie? E, no więc tak. Odpaliłem sobie wczoraj Hitmana, w sensie nie tego dwójkę, tylko jedynkę, wiedziałem. Rok temu, dwa lata temu? To no, nie, półtora nie No, to no, coś takiego, no. grałem jedynie, póki co, Prolog? Tak, Odpaliłem sobie z ciekawości i się bawiłem chyba 3 godziny. A to nie jest to, to na porcie? Eee, tak, jest taki właśnie... Statek? Statek, statek i dużo? później jeszcze jest egzamin. Tak, tak. na bazie na, na, lotniskowej. To ja też to grałem. No. No. I się pobawiłem tą grą tak no, z 3 godzinki. Odpaliłem sobie od 22 tak na chwilkę i grałem do pierwszej. I tak bardzo ciekawie mi się grało, nie? bo rzeczywiście czułem, jak czytałem recenzję, czy oglądałem, to mi się wydawało, że okej, okay, to takie fajne, ale tych opcji się nagle pewnie i tak są dwie fajne opcje, a reszty i tak się w żaden sposób nie wykorzysta. Ale jakoś tak bawiłem się, chodziłem po mapie i zobaczyłem jak dużo fajnych opcji jest i jak przeszedłem raz misję, to nawet nie chciałem się ruszać w fabułę dalej, tylko odpaliłem sobie, jeszcze raz, żeby powtórzyć w innym stylu, później zobaczyłem, że są jakieś wyzwania do wykonywania, w sensie, że zabić kogoś w konkretny sposób i się tak pochłonąłem i niestety to robiłem w domu, widziałem z teraz wyjechałem na studia i wrócę do domu gdzieś co 2-3 tygodnie, ale wziąłem sobie ze sobą starsze hitmany, żeby je sobie odświeżyć, więc nie wykluczono, że za 2 tygodnie coś powiem o wrażeniu z ich ogrywania. A, a poza tym, no to grałem sobie dzisiaj z kolegą w Crash Team Racing na PS3. No, się śmiałem, że na co komu PlayStation Classic, skoro bez problemu za 7 zł mogę grać na PS3 w to. Się świetnym, świetnie bawiliśmy, poza tym, że gra chodziło nie wiem, w PSach, nie wiem. Nie wiem, raczej no, wydaje mi się, że tak jak chodziło na PSX z tym, że wtedy się na to nie zwracało takiej uwagi. Ale bolały klatki w oczy, ale już po przyzwyczajeniu grało nam się świetnie. No i coś czuję, że jeszcze dużo się będę bawił z tym emulacją PSX-a na Play trójce. Bawię się jeszcze w emulację na PSP, żeby sobie starsze konsole zemulować. Teraz kupię sobie baterię, bo mi siadałam, i się dała i bawię w emulację SNES-a żeby sobie pograć chociażby w Pokemony, ale jeszcze próbuję się pobawić, żeby udało się na PSP ogrywać gry z Nintendo 64, Z PSX też da się robić, tylko tam jest problem, że wyłączono już serwery PlayStation Store, ale myślę, że muszę się pobawić, żeby przerzucać sobie gry z Play na PSP. Myślę, że te klasyki i będzie OK. A, i jeszcze z tego, co ogrywałem, to jeszcze Heroesy trójkę, więc to no, może powiedzieć, że starocie ogrywam ostatnie czasy. No tak sobie z kolegą ostatnio przed kolokwium. A w sumie, żeby sobie, kolega, do mnie, że chcę pokazać Heroesy. Tak sobie patrzyłem, że on ten zeszedł. Z kolegą trójkę, z kolegami z trójkę i uznałem, dobra, to są sobie programy do nauki. I wiesz, że nauka w czasie, jak gdy nie mam tury. No, wyszło na to. Tak, graliśmy rundę. E, e, e, e, walczyliśmy chyba z 6 godzin. A nauka tak średnio wyszła. No, ale w sumie pierwszy raz gra, grałem w trybie online. W Heroes, bo zawsze jakoś... Nawet mało z kolegami grałem. Zawsze jakoś ta seria mi się kojarzy jednak z na spokojnie samemu. Bo online jest przede wszystkim to, że walki są automatyczne. Wiadomo, jakby tam każdy miał grać, to mecze trwałoby kilka dni pewnie no, no. Nie, nie obraźcie się ale i, i, i ja się zastanawiam jak bardzo można się nudzić żeby włączyć Hirosy i grać z kimś online <grybujesz> to jest taki poziom abstrakcji dla ja, mnie, ja, się... jak ci mówiłem jest to poziom nauczania się i chęci robienia czegoś w przerwie też ja, ja, ja. lepiej na, ne na Netflixie włącz sobie ten Minecraft Story, bo wyszła gra to, to <laughs> chyba na tym samym polega na lepsze emocje. Tak, tak? ale wtedy <laughs> gadając z kolegą, to też jeszcze w trakcie gadania. <coughs> w trakcie gadania można było sobie jakoś pomagać w nauce takiem. Raczej coś wyszło, jeszcze nie wiem na ile. Wydaje mi się, że dobrze to kolokwium napisałem. I później... Myślę, że to jest słowo, o Zresztą... czym jest wydaje mi się. Tak. Zresztą zobaczymy, bo jak za dwa tygodnie Cię nie będzie, to, to wiem jak napisałeś. <głosy> tak. I w ogóle ciekawie było, bo kolega nigdy nie grał w Heroes'y, więc nie widnia, że tacy ludzie jeszcze chodzą po tej planecie. Nie wiem, jak można nie grać w Heroes'y. No, jakoś tak wypadło. No, więc było ciężko, bo go boty gwałciły nawet na najłatwiejszych poziomach. Ja z kolegą się spokojnie rozwijaliśmy, a ten, ten był głocony przez cztery, cztery boty. No, ale ogółem jakoś tak bardzo przyjemnie mi się w to gra i zdecydowanie no syndrom jeszcze jednej tury jak najbardziej działa i kiesko to wpływa na sen, ale co, co zrobić? Mhm. E, dobra, więc tyle u Kamila. E, Michael, co tam u Ciebie? Michael, Michael? Tak, ja. E, znaczy u mnie ostatnie dwa tygodnie, tak, mówicie? E... Nie, no tam nie wiem, no i no, się zapytać, co się u niego działo od Fallouta 4. To... <laughs> znaczy tak, tak no. no ja ostatnie z ostatni czasy znowu się wkręciłem w Enter the Gungeon. Przez ostatnie jakieś no, dwa 3 dni. Widziałem, widziałem. To jest, to, jest, to jest trochę to samo, co ten Izak, nie? No nie do końca. I tych samych twórców. Nie do końca. Tak, jest, tak. A... Jest lżejsze przede wszystkim, nie? Ale właśnie dla mnie jest właśnie cięższe. W sensie tak gra lżejsze, dla mnie cięższe. lżejsze tematycznie. O tym Aha, ja. Aha, okej. Okay. No okej, okay, no dobra. Bo tak to sam, sam Enter the Gungeon i jest trudny, to trzeba, trzeba wam przyznać. Bardzo dużo zależy praktycznie już od pierwszego, pierwszego poziomu, który przechodzisz. Ale mnie fascynują wszystkie te... Ja ogólnie, jak pewnie Krystian wiesz, bo już pewnie raz to mówiłem na, na podcaście, że ja jestem fanem wszelkiego rodzaju easter eggów, nawiązań, jakichś mhm. takich smaczków w grze. A... No pie pierwszy słyszę, no no mów yy, A Entry the dungeon ma w cholerę tego i są to nawiązania i do popkultury i do ogólnie do gier yy, na przykład z takich yy, nie wiem czy ktoś z was grał w, yy, w Shadow Warriora yy, w, w te odnowione w części No to ja grałem w dwójkę Okej okay. yy, Ja w dwójkę nie grałem, ale w jedynkę grałem yy, Czy w dwójce też się pojawia ten duch w masce? Chodzi? To nie pamiętam, no tak do jaka nie dotarłem. Wiem, że była bardzo wykastrowana pod względem tych rzeczy w stosunku do jedynki, więc nie niewykluczone, że się nie pojawia. Okej. Okay. W każdym razie w jedynkę też jakiś czas temu przechodziłem, pojawia się. Chodzi hmm, właśnie taki duch, który też pomaga w czasie rozgrywki. Trochę jest formą narracji. Dla przykładu, w Enter the Gungeon, wchodząc do pokoju, w którym jest sklepik, na ścianie za sklepikarzem wisi właśnie maska tego, tego ducha, to jest jedno z, takich, jedno z takich nawiązań, są nawiązania właśnie do filmów, najczęściej po prostu w opisach broni, przedmiotów i to jest, takie właśnie, to jest taka rzecz, która mnie bardzo, bardzo fascynuje w tej, w tej grze, bo z każdą, z każdą blokowaną bronią, z każdym blokowanym przedmiotem, e, zawsze można wyłapać jakieś nawiązanie do, e, do popkultury. Sama gra, sama rozgrywka, e, no to jest typowy roguelike, tak? Bardziej, może nawet bardziej roguelite niż roguelike, e, ale, no rozgrywka jest dość trudna, bo praktycznie postępy żadne się nie zapisują poza właśnie zdobytymi. E, co tam jeszcze, Michale? E, znaczy z takich, jak to właśnie z tego jak to przede wszystkim Fallout też. E, o! Średnika no. i standardowo Overwatch raz na jakiś czas to już są takie, takie klasyki, że tak powiem eee, nie wiem czy o tym falacie już teraz mówić, czy, czy za chwilę do niego dojdziemy eee... to zależy jak szybko chcecie dostać raka nie, <laughs> <zastanówcie>. <laughs> eee, nie, nie to, to, to, to jeszcze nie, to, to dopiero później eee, w temacie głównym, dobrze więc jeżeli w takim razie E, Michale, skończyłeś. Znaczy, no jeszcze ewentualnie mogę wam powiedzieć, no? chociażby znajomo z tym do mnie wpadł z, z VR-em, Tabena. Aha, no. no, no. E, nie wiem, czy ktoś z was grał w Beat Sabera na VR-ze. O Jezus, to, to, to cały odcinek możemy o tym zrobić. Przepiękna gra. Tomek Zadam grał, biznes, a ja muszę to kupić, ale kosztuje aż 125 zł. Za 15, uwierz 15, uwierz mi, warto. A, warto, bo Męczące gra, tak od tak razu ci powiem. Po, Kiesty, po ilu nie? piosenkach? E, po dwóch, trzech, tak spokojnie, myślę. No, A no mówimy okay. tutaj o przynajmniej hardzie, nie? Tak, jeśli chodzi o poziom no, Przynajmniej normal. Hard, hard najlepiej, ale przynajmniej normal, to już jesteś wtedy wymęczony po dwóch, trzech piosenkach. Mhm. Mm no okej. Okay. No hmm. ale no to. Czemu to jest takie dobre? To, yy, Michale. Grywalne. Ja, ja jestem też, ja lubię gry właśnie rytmiczne, muzyczne. muzyczne. Tak, tak, e, tak, tak, tak. Zresztą no, nieraz się zagrywam wieczorami w, w rockbanda. Na razie stoi zakurzony trochę, ale myślę, że przyjdzie na niego znowu czas, bo to tak falami przychodzi. Mm -hmm. no i Beat Saber no jest takie połączenie rockbenda właśnie z, z, no z grą ruchową, tak? E, także jest e, piosenki, brakuje mi tylko piosenek takich e, bardziej znanych e, piosenek na przykład społeczności które są e, w Beat Saberze na Steamie, e, z tego co wiem e, wtedy tych mm. piosenek jest naprawdę ogrom, z tego co słyszałem ma, mają te piosenki dochodzić e, w jakichś paczkach do dokupienia oczywiście bo jakby inaczej o, fajnie, fajnie no ale ogólnie gra naprawdę jest, jest ładna przede wszystkim jest grywalna piosenki, które są od razu wrzucone do, do gry są też bardzo, bardzo przyjemne no poziom trudności oczywiście zależy od, od wyboru ale naprawdę potrafi być wyśrubowany nieraz się złapałem na tym, że myślałem, że na spokojnie sobie przejdę na tę piosenkę ale się okazywało, że no, no nie, sorry, ale nie ale znaczy... to, to, Michale, nie jest yy, to nie jest taka gra, która ci powie, no idź i kup tego znaczy, Wiara. Powiem ci, ja się że. Wetnę, wetnę się jak mogę i powiem no. Wam, że chyba to powinno być sprzedawane razem z tym, razem z goglami jako zestaw. Wiecie? A to jeszcze z mowami, no chyba musiałby być, nie? No tak, no tak, oczywiście. No tak, oczywiście. tak, ta gra, ta gra to jest taki no, trochę system seller, nie, jeśli chodzi o Wiara bo autentycznie do tej pory nie miałem żadnej takiej gry, która by mnie wciągnęła. Wow, to jest, to jest super, to mi się podoba. Jeśli chodzi właśnie o gry na VR, było kilka fajnych oczywiście. Jak najbardziej. Natomiast nie było takiego efektu wow. Natomiast właśnie przy no może ewentualnie London Heist. Przy, to tak na samym początku, jak, jak VR sam, sam wchodził, dopiero właśnie jakby ten pierwszy hype, to London Heist na mnie zrobił wrażenie. Natomiast nie był, nie był to temat, który miałem ochotę powtarzać, tak? No bo London jest przechodzić raz, Myślę, że osoby, które grały, wiedzą o co chodzi. Przychodzisz raz i e, no i zostawiasz, tak? Bo to jest jedna historia, zamknięta historia, którą, e, którą kończysz i e, nie grasz to więcej. Tutaj mm, w Berze masz, e, możesz sobie wyśrubowywać e, kolejne wyzwania, tak? Kolejne piosenki, żeby zrobić jak najlepszy wynik, jak zresztą we, we wszystkich grach e, grach rytmicznych, tak? Także to jest, tak, myślę, tak, że to, tak. myślę, że to jest gra, która rzeczywiście nadaje się na taki system sery. Mm. i sam w ogóle sam koncept tej gry, nie, bo to Prostota jest w takich grach e, bardzo dobra, tak, jeżeli chodzi o VR, bo po prostu lecą w ciebie kwadraty z strzałkami, które pokazują ci, w którą stronę masz przeciąć ten kwadrat, bo nie wiem, czy powiedzieliśmy, ludzie, którzy słuchają nie wiedzą, co chodzi z Beat Saberem, no to to jest po prostu połączenie, bycie Jedi z Fruit Ninja, tak? Lecą kwadraty w naszym kierunku ze strzałkami i musicie po prostu mieczami, które trzymacie w obu rąkach, przekrajać je, tak? I to wszystko jest zrobione do muzyki, e, i ogólnie ja sobie przyjąłem takie coś, że jak będę opowiadać albo recenzować gry na VR, to będę zwracać największą uwagę na parę kluczowych takich punktów. Tak? I, e, na przykład co wytraca wy z imersji, czy, czy gra jest żegogenna, czy jak bardzo widoczna jest maska dopływania, poczucie obecności w grze i dokładność śledzenia move'ów albo kontrolerów. E, I tutaj, jeżeli mogę powiedzieć... Nie, nie grałem w grę na VR która miałaby lepsze śledzenie move'ów, czyli dokładność jak Beat Saber to co oni tam zrobili, nie wiem jak oni to zrobili ale odzwierciedlenie jeden do jednego jest waszych ruchów i to, to sprawia właśnie to, że nie a, ma ja żadnych powiem. problemów z detekcją ruchu i tak dalej, jeżeli oczywiście macie dobrze ustawione no. sprzęt nie? Eee, Tomku, a wiesz czemu w ogóle tak jest? no nie mam pojęcia, oświecisz mnie pewnie, więc słucham oczywiście, że tak, ponieważ one są cały czas w ruchu jeżeli by stały w miejscu, to mogłyby się gubić ale jeżeli są cały czas w ruchu, a są w dosyć dużym ruchu z tego co widziałem na filmikach to nie ma prawa ci się tam nic psuć, gubić i tak dalej dlatego jest jak jest no może jest właśnie w tym racji bo napierdalasz nimi cały czas, nie? ja, ja na przykład jak gram Firewall i mam ten pistolet to czasami mam taką opcję że on mi się tak minimalnie przesuwa w samej grze ja już sobie tam rozkminiłem i to jakoś tam mocno problemów nie sprawdza, nie, nie sprawia i, i ogarniam to sobie, ale, ale mam pewien taki dyskomfort, że czasami może mi się coś tam przesunąć. Nie wiem, może uważasz, może nie wiem, kamerkę mam starą, może coś w tym jest, nie mam pojęcia, ale, ale właśnie, właśnie dlatego Tomku, bo cały czas nie machasz. Ja bym wam pokazał filmik, jak mnie dziewczyna nagrała, jak ja w Beat Sabera gram. E, ja się w, w środku czułem jak jakaś gwiazda roka, wiecie, jakaś gwiazda, wiesz, Jedi, tutaj ruchy tańczy do muzyki i potem ten filmik zobaczyłem i, i no, raczej grajcie samemu w tą grę, nie, bo, bo będą się śmiać. <grym> Spoko, potwierdzam, <grym> tak, tak boli, dokładnie nie? tak to działa. Tak. A je jeżeli a chcecie... A powiedz mi, czy, czy to jest taka gra, która by Cię skłoniła do zakupu VR, że, że, że po zagraniu w tą grę miałeś myśli, kurde, może jednak bym zainwestował? Gdyby nie moje aktualne problemy finansowe, to myślę, że tak, że to by, to by coś, coś w tym było, mimo wszystko. Ale... Ale... tak, Bardzo, bardzo czy, chętnie czy, bym zainwestował w to. E, czy, czyli Michał, wiemy, czym przyszedł dzisiaj do podcastu. <laughs> Okej. Okay. Eee, ja a jeszcze chcę. Tylko... Rafała, tak. Wszystko się łączy. No cóż, ale Czekaj, czekaj, czekaj, Bo jeszcze chciałem o czymś powiedzieć, bo ty mówiliście o tym sobie. A, kurczę, nie, nie przypomnę sobie. Dobra. E, mniejsza to. E, czyli to był Hyde Park? E, Michała. Micha, Michale coś jeszcze? Nie, myślę, że myślę, że nie. E, Okej, okay, myślisz, że nie. No dobra, to teraz ja. Słuchajcie, zacznę od takie małej pr prywaty. No, to jest też Hyde Park, więc możemy mówić też rzeczy oso osobiste. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że byłem ostatnio w Londynie. Z nami przyjechali w ogóle z Polski i tak dalej, fajnie było. Ale ogólnie byłem w Londynie w piątek na koncercie takiego zespołu. Może kojarzycie, może nie. E Bring Me the Horizon. Tak się zespół nazywa. E tam, tam byłem na koncercie, to akurat nie ma, nie ma znaczenia, ale. Wyobraźcie sobie, że po, że po tym koncercie dowiaduję się, że jedna osoba umarła mi na koncercie Po prostu zna, znaleźli typa, który był nieżywy i, no i reanimowali go, ale chuj z tego wyszło Co jest dosyć ciekawe, bo nigdy nie przeżyłem czegoś takiego Widziałem jakiegoś typa, który, który e, powiedzmy no był trochę sparaliżowany Nie wiem czy z tego wyszedł, ale, ale nie, nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś umarł na koncercie, na którym byłem Więc to taka ciekawostka Eee, chciałem wam eee, dobra, więc zostawiam to eee, przejdę do może najpierw przejdę do eee, a chuj, przejdę do gier eee, przejdę do gier więc tak, oczywiście PSP PS z 2019 gram dosyć dużo eee, fajnie, tam się nic nie zmienia i tam nie mam, nie mam o czym mówić eee, poza tym oczywiście swoje samoloty o których kiedyś powiem, eee, Firewall no ze względu na to, że chłopaki mają tego Wiara, jakoś się wkręciłem w tego Wiara, eee, na nowo, że tak powiem Albo może odsunąłem trochę tego Red Deada, bo to nie jest zła gra, ale ja ja mam problem po prostu z otwartymi światami Zawsze miałem problem, dlatego w Wiedźmina nie pograłem, dlatego od Fallouta się szybko odbijałem I w ogóle odbijam się od otwartych światów, każdych GTA po prostu kupiłem, pograłem, dwie godziny, dziękuję No i chyba to samo będzie z Red Deadem To jest naprawdę bardzo dobra gra, ale, ale to jest chyba moja osobista rzecz, że że no kurczę, może przede wszystkim ten czas też, bo jestem jednak jakimś tam profi -hunterem i próbuję zrobić te platyny, a w grach Rockstara no zawsze jest problem, nie? N nie wiem, ale, ale mam ogólnie jakiś problem z tymi otwartymi światami, więc y, mówię, no grałem sobie dużo ostatnio w nawiarze. E, więc oczywiście Firewall, słuchajcie, Wipeout. E, wipeout to okazał mi się bardzo fajny. Myślałem, że kamera będzie z tyłu tego e, statku, samolotu czy cokolwiek, e, jak to się nazywa. A nie, okazuje się, że gracie ze środka. Więc, więc to było dosyć fajne, bo e, gra się tak jak w i w online, czy po, czy po prostu w jakiejkolwiek grze, gdzie się wchodzić do środka, się historię ze środka. Więc e, to było dosyć fajne. No, i jeszcze tam grałem w jakieś dziwne wiarowe twory. Z chłopakami graliśmy oczywiście w Rec Room, Jak widzieliście na Facebooku, zamieściliśmy sobie selfie w trójkę na wiarze. Chodziliśmy sobie po świecie, ogarnialiśmy tą grę. Myślę, że kiedyś o tej grze jeszcze Wam powiemy, ale powiem Wam, że fajna opcja była, kiedy ja po raz pierwszy widzę wiarzę Tomka. Ja on jest tam sobie w tej grze, ja jestem w tej grze, jesteśmy na Wiarze i ten pierwszy kontakt był zajebisty po prostu. To, to było A, coś... To uczucie obecności było. Tak. Sumie, to... To, z Rafałem już wypiłem, nie? A z Krystianem z... jeszcze nie miałem okazji i właśnie w rekrumie się pierwszy raz w trójkę w jednym miejscu spotkaliśmy i mimo, że to były tylko ludki z gier, to w momencie, kiedy zdjąłem gogle z głowy, to się czułem, jakbym dopiero z imprezy wyszedł, gdzie oni byli na żywo, więc to, to jest tak, wiecie, blow my mind, nie? Tak... Pss. Dokładnie. I... I naprawdę bardzo dobrze to wychodzi. Więc gra w ogóle jest za darmo. Więc ogólnie, jeszcze o niej powiem, ale, ale jak masz wiara, to od razu ją sobie ściągaj, bo to jest taka trochę pozycja obowiązkowa, jeżeli masz wiara. Więc, więc to było i, i to świetnie się sprawdzało. Już z opakami sobie stwierdziliśmy, że zastanawialiśmy się, co tu kooperacyjnego wymyślić, żeby sobie fajnie zagrać w wiara. No i właśnie dałem taki mały pomysł, że Star Treka i ja już, Tomek już ma, Rafał zaraz będzie miał, ja też będę miał, więc może za dwa tygodnie już wam powiemy o, o Star Treku no i o tych odczuciach, jak to będzie razem prowadzić statek, myślę, myślę, że to może być zajebista sprawa e, tak, e, więc słuchajcie, gram sobie w te różne właśnie takie Dead w Dead też tam odpaliłem, trochę Battlefield a no, też pograłem, ale, ale bez szału e, tak ale chciałem o czymś powiedzieć też niezwiązanego z grami, czyli chciałem powiedzieć o czymś takim, co się nazywa film. E, filmem. I wyobraźcie sobie, że byłem, byłem sobie w kinie, dokładnie byłem sobie w kinie e, wczoraj, e, wczoraj, czyli to wychodzi nam, e, wychodzi to nam e, 2 grudnia. na Film, który nazywa się Plagi Breslau. E, I to jest nowy film Wegi, to jest polski film, którego w kinach jeszcze nie ma, w Polsce, bo on sobie najpierw wyszedł na świecie, a do Polski zawandruje trochę później, więc... E, w Polsce w, nawet, e, chyba, chyba za dwa tygodnie macie premierę polską, ale, ale też nie jestem do końca pewny, tak czy siak e, chciałem o tym o, o nim powiedzieć tam Ta grata kożuchowska, główną rolę coś tam, coś tam, jest i, i coś tam się dzieje i są te różne powiedzmy jakieś tam plagi, e, równo o 18 ktoś tam ginie w dziwnych okolicznościach i jest to dosyć fajnie pokazane i no i ona tam próbuje rozwiązać śledztwo i słuchajcie no jak to film Wegi, te i tak dalej, spodziewałem się po prostu czegoś takiego, a, ale to jest zupełnie co innego. Tu jest zupełnie... E, tu jest prowadzone jedno śledztwo jakiegoś tam psychopaty z różnymi zagadkami, które można sobie samemu fajnie rozkminiać i ogarniać, kto tam zabija. I powiem wam, że, że jak myślałem właśnie, że to będzie na jedno kopyto, to, to nie jest to na jedno kopyto. I naprawdę e, byłem tam ze znajomym, już znajomy, powiedział, że, że trochę tam piłę czuł, bo były właśnie też troszeczkę takie też dziwne pułapki więc, więc powiem wam, że, że tak, że, że to nie był taki tandetny, bez mózgi film Wegi, tylko tam jednak troszeczkę trzeba było pomyśleć i, i naprawdę się to przyjemnie oglądało. Końcówka jest dosyć ciekawa. Nawet bym powiedział, że bardzo ciekawa i, i, i fajny, fajny mindfuck jest film. na końcu, więc jak będziecie mieli okazję a może za to nie płacicie ale, ale jak macie powiedzmy limitless i chodzicie do kina za darmo, bo macie jakąś tam kartę, to to idźcie sobie bo, bo, bo to będzie fajnie Mam nadzieję, że w grudniu już możecie, będziecie mieli taką możliwość Ja się pozwolę jeszcze wypowiedzieć co jest z filmowo, no? bo zapomniałem wspomnieć no, no. E, że byłem w kinie na Bohemian Rhapsody. Yeah! No i? No, no i może być, że byłem bardzo pod wrażeniem. jest Sam film wiem, że nie do końca się zgadzał z tym, z rzeczywistością. No, na, przykład, nie, na przykład Freddy poinformował członków ekipy, że jest chory przed koncertem Life Aid, kiedy to miało miejsce w rzeczywistości dawno po nim, ale poza tym jest to bardzo świetne odczucie mu muzycznie został zrealizowany fenomenalnie. Miałem no i... to szczęście, że w kinie siedziałem przy głośniku. No i po prostu bawiłem się świetnie. I polecam ten film każdemu, kto... Ja no sumie po prostu polecam każdemu. Nawet hmm. jeśli nie do końca jest się fanem Queen, chociaż ja akurat ba bardzo ich lubię ich muzykę. No. Ale czytałem dużo opinii, że ten film jest średni. I czy ten dużo opinii, że ten film jest cudowny. Myślę, że jeśli chodzi o opinie, które są średnie, to chyba właśnie są to osoby, które rzeczywiście znają porządnie tę historię, bo ten Bohemian Rhapsody z jednej strony jest typowo o Queen, z drugiej strony widać, że to jest o Fredim, ale znowu o tym Fredim nie opisuje jego przygód poza e, samym zespołem w salowej karierze jest tylko chwilę pokazane kupada bez Queen i to chyba takie jest trochę średnie. Ale no bliżej mi do tej opinii właśnie, że film jest cudowny, jeśli jak... muszę zobaczyć jakieś porównania, jak bardzo ten film odbiega w rzeczywistości. Mm -hmm. Ale myślę, że jest to bardzo dana po pozycja i e, przy przynajmniej wszyscy fani Wszystkie osoby, które się muzyką, powinny pójść, pójść na ten film. Mhm. E, ja jeszcze wyobraźcie sobie, m, nie wiem, czy w Polsce macie taką możliwość, w kinie, ale e, my mamy, ja, ja mam taką salę, w sumie sporo jest takich sal, że, że mam normalne jakieś tam miejsca, standardowe. Mam w środku miejsca, one są tam premium, powiedzmy troszeczkę większe są te fotele, są na, na środku sali w sumie tam się najlepiej ogląda, ale... Na samym dole mamy sofy, e, które możecie sobie guzikiem rozłożyć, więc praktycznie możecie się na nich położyć, są zajebiście wygodne, e, są ogromne, są bardzo szerokie, e, możecie sobie, macie tam dodatkowy stoliczek do tego, e, no tylko jedyny minus, że są w miarę blisko ekranu, aczkolwiek nie przeszkadzało mi to. No, i powiem wam, jak był kolega właśnie z Polski, to w ogóle był zaerany, tym i tam wiecie, bo jak na przykład z dziewczyną jesteście, to możecie się na tym roz, rozpieprzyć, przytulić się i w ogóle sobie obejrzeć. I naprawdę jest to fajne. E, nie, nie wiem, czy w Polsce coś takiego już macie. Jest. Nie, nie byłem nigdy. Aha. Ale... Tylko, że, że, że to jest jako dodatek, wiesz, w każdym kinie, w każdej sali to jest Nie, na przykład, no, w, ka w to nie każdym to nie. nie. Ale zdarzałem się taki, gdzie jest. No, a, a jeszcze. Jeszcze jedną ciekawostkę widziałem, że macie w, na przykład w Multikinie w złotych tarasach jest sala wiarowa. kosztuje to 14 albo 15. Nie, kurde, wróć. Kosztuje to 24 złotych i macie jakiś film, który trwa 15 minut. Na obrotowych fotelach 360. Gdzie zakładacie właśnie wiara? Chciałbym to zobaczyć jak to wygląda Jestem tego ciekaw No ja tutaj w Anglii czegoś takiego nie mam Mamy coś innego, ale ale to jest bardziej hardkorowe trochę Aczkolwiek takiego kina nie mam I, i, i jak ktoś ewentualnie kiedyś w Złotych Tarasach By coś tam był, Albo w ogóle gdzieś tam może w tych waszych Czy w Gdańsku, czy tam w Gdyni U Tomka mieli, mielibyście taką możliwość Czy gdzieś tam To dajcie znać, bo jestem ciekaw jak to wygląda W Toruniu może też coś jest no, więc wiemy o istnieniu czegoś takiego e, dobra, więc chyba to jeszcze ben, e, chyba to, jeszcze, to już będziemy kończyć więc przejdziemy do wiadomości czy jest coś, kto chce coś powiedzieć z tego co się ostatnio działo na świecie Okej, okay, widzę last rąk to może ja w takim razie zacznę e, słuchajcie, no i co? no i wszystko wskazuje na to, że Marvel się uwziął na Netflixa i wszystko ich będzie kasował Eee, no chyba najlepszy serial, ja, jaki miał o superbohaterach, czyli Daredevil kończy Kończy i szkoda, że kończy, no bo co, no bo trzeci sezon był, był bardzo fajny, bardzo ciekawy Trzymał ten wysoki poziom tych bohaterów No i koniec nie wiem, czy widzieliście, ale tam na jakimś Instagramie było tam, że, że, że coś tam, że są na zawsze razem, że jeszcze wrócimy, czy coś. I być może jest tak, że Marvel ciśnie Netflixa, żeby to kasował, bo nie wydaje mi się, żeby było inaczej i Netflix wie, że, że już nic z tym nie zrobi i lepiej to zamykać, ale nawet jeżeli wrócą, jeżeli Marvel sobie gdzieś tam przeniesie te prawa do siebie i będzie na tej now nowej platformie, nie wiem, powiedzmy Daredevil, to nie będzie na pewno tego aktora, ale nie wydaje mi się, żeby jakiś inny aktor tak dobrze e, to zrobił jak ten. E, no. No tutaj się muszę z tym zgodzić, bo naprawdę, osoba, która, Aktor, który grał Mata Mardoka w Red Devilu, naprawdę naprawdę da, dawał radę. Mhm. E, no, to przede wszystkim problem z tym ma być to, że na tym tej programie Disney Plus ma no, w ogóle nie być. Ma być co najwyżej PEGI 13 z tego, co kojarzy. I to mi zupełnie nie pasuje do Daredevila. Ale na całej platformie. Tak kojarzę. A przepraszam, a czekaj, A Deadpool jest z Marvela? To jest Marvela. Foxa. To jest z Foxa. Ale to Twenty. Okay. Fox jest chyba przecież też Disney. No, to jest też na podstawie Marvela, ale nie. A o tym, nie, nie i... mówię, mówię o, o tym, aha, że, tak że Disney nie, wykupił kojarz. Foxa. No to w sumie nie wiem. Dlatego ja, dlatego, no ja bym tego nie widział, że tam, tam ma być 13, tylko, tylko Peggy 13, bo to no, jest... że Tak coś kojarzysz, raczej kojarzę że, że, że miałoby w ogóle nie być, że Daredevil w takiej wersji jak Netflixowa nie miał operacji bytu, bo jest zbyt brutalne. No ja osobiście nie widzę tego inaczej. No ja też nie widzę. Hmm, Myślę, że sam Devil tego nie widzi i ja myślę, że o, tak, e, dokładnie e, sam Daredevil tego nie widzi e, ja jeszcze myślę, kiedy w, w ogóle, ale, ale w ogóle się dziwię, że na przykład robią taką Jessica i Pani szera, bo, bo to są dwa ostatnie seriale które tam jeszcze zostały a, a kasują Daredevil e, to, jest, to jest ciekawe, bo znaczy, to chyba chodzi o to, że po no już są w produkcji już dawno prace na nimi się zaczęły i teraz chyba już im, im się no, nie opłaca no. tego kończyć Albo, albo, albo. A z Daredevilem podobno było tak, mhm. że twórcy się o tym dowiedzieli, jak na jakimś byli spotkaniu, na jakiejś kolacji i pisali, omawiali czwarty sezon, wypisywali właśnie pomysły i dostali telefon, że serial został anulowany. Mhm. Jest takie trochę średnie. No tak. Y Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak jesteśmy jeszcze przy serialach, to wiecie, że jest ta nowa produkcja, Holland, tak? No, i nie wiem, ja jej ja jeszcze nie oglądałem, ale już ma dosyć słabe opinie: że jest, że jest dosyć słaba, że tam się kurde, nic nie dzieje. Chociaż na tra trailerach jest tam jakiś potencjał, przynajmniej efekty są nawet fajne, że tam się coś rozpieprza w tej warszawie czy gdzieś. Ale, ale, ale może być słaba. Ktoś oglądał to w ogóle z Was? Nie, jeszcze nie oglądałem. Okej. Okay. Więc nie, Tomek nie, e, Michał nie, no. Więc co, coś takiego sobie jest. Słuchajcie, e, jeszcze, jeszcze jest dosyć ciekawa sprawa, bo ze względu na to, że e, ja jestem wielkim fanem Walking Deada, e, w sumie e, Tomek też, to wyszła sobie gra, która nazywa się Overkills The Walking Dead i to miało być taki Left 4 Dead, tutaj cztery osoby strzelają do zombie z miejsca na miejsce i miało być to zajebiste. I no, niestety wszędzie 3-4 na 10, więc Tomku chyba w to nie pogramy. Znaczy, ja nie wiem, czy lubić w ogóle takie gry, ale ogólnie. Ale wiesz, Carmage no też wszędzie jest uznawane za gry 3 na 10 a dla mnie, to jest, wiesz, no. No najlepsza zabawa, jaką miałem od dawien dawna, ale z tym overkillem The Walking Dead, no to śledziłem temat, śledziłem temat bardzo mocno, no ja aż też jakiegoś, jakiegoś streama, gdzie pokazali, jak ta wygląda i no. Przestałem śledzić po prostu i teraz się dowiaduję, że jest to gra ciekawa. Ogólnie, ostatnio słuchałem jak Press, PS z podcastu Rozgrywka, pozdrawiam, opowiadał o tej grze, a to jest też dobry świr na gry koopowe. I wypowiadał się dosyć, no powiedzmy sobie, w miłych słowach, jako o takiej grze. No tylko, że wiem, że to na konsolach tak działać nie będzie i będą, ta gra będzie miała spore problemy, jeżeli chodzi o konsolową wersję. Ale jak wyjdzie gra, na pewno rzucę okiem, bo ja jestem wielkim fanem The Walking Dead, więc szkoda by było opuścić taką grę. No nie wiem, no zobaczymy jak będzie, no na razie z tego co Ty też mówisz, to nie ma rewelacji, tak? E, Okej, okay. a, a jeżeli, jeżeli jesteś takim wielkim fanem The Walking Dead, Tomku, to może powinieneś sobie zagrać w Tekena 7? Dlaczego? Aha, <laughs> A, nie jest. czyli nie jesteś takim panem Cicho, cicho, A, nie cicho. Jesteś. Ty, cicho Cicho, Do. cicho, zainteresował mnie, nie? On wie co jeszcze ja nie wiem Dawaj, dawaj Dobra, wyobraź sobie, że w, w Tekenie 7 Wystąpi e, e, Dodatkowa postać, która Nazywa się Nigen I on będzie A. postacią w techenie. No coś tam słyszałem, no ciekawe. No, żeby... no ale okay, nie, no. Powiem, chociaż bardziej mi pasuje do Kalibura ze względu na, na to, że, że ma tą swoją Lucille, tak? Eee, ale no w Tekenie będzie, fajnie, niech sobie będzie. Eee. Czy, czy w Tekenie jest jakaś postać, tu możecie mnie zabić, która używa jakiś sprzęt oprócz rąk, poza Yosimitsu, który ma miecz? Ach, właśnie chciałem powiedzieć No właśnie Yosimitsu. też chciałem, że to jest Yosimitsu, ale... E, jest. E, jest e, Raven bodajże. Albo Master Raven. Okej, okay, no dobra. Nie, bo się zastanawiałem, e, jaki e. reportuar czasów może mieć Nigan po prostu w Tekenie 7, nie? Ale, sk ale skoro Yoshimitsu tam jest i fajnie działa, no to no, okej, okay, no zobaczymy, no. W solkaliburze jest Wiesiek, no to, no to Teken ma Nigana, no. Aha. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że dosyć fajny plus jest Chociaż Tomek się ze, ze mną Nie zgodzi do końca z jedną grą e, Michale, słyszałeś o grze on Onrush? Mm, tak, jak najbardziej słyszałem I, I Zawiodą się, się bardzo na becie Aha, okej, okay, okej, okay, dobra okay, Dobra, no dobra Michała, e, więc... Nie, no mów, mów, Krystyna. Nie Nie, no okej, okay, bo Słuchaj bo... Ty, ogólnie takie czy... zakulisowe wiecie, sprawki z bezimiennych my się prawie pożarliśmy o tą grę tak się pożarliśmy, że ja musiałem Krystiana przepraszać za użyte wulgarne słowa no, no, ale, ale, ale, ale, ale żeby nie było <gry> Ja się na Ciebie w ogóle nie wkurwiłem, nie? Tylko ja A po ja prostu nie tak. odpisywałem. Bo ja sobie robiłem trochę bekę. Chciałem Cię troszeczkę no, ponakręcać. No, dobra gra, no nie mogłem tego odpisać. Ej, słuchaj. Rozumiesz, cały internet teraz jest, wiecie, rodzina siadać. Ja muszę mieć rację w internecie i tak to wyglądało. Nie, no ale w, w porządku. To no po prostu na jednej, na jednej stronie dostało 9 na 10. Więc jeżeli na jednej stronie dostaję 9 na 10, dobrej stronie, którą bardzo lubię, to czemu nie? Ale widzę, że się zawiedliście. No, znaczy, ja to. czy ja, jeszcze ja, moja, oc moja ocena odnosi się tylko i wyłącznie do wersji beta. A która, która Michał. Także to jeszcze jestem w stanie to zmienić. Niedługo będzie Onrasz w Playstation Plus, więc zobaczymy. Ja jeszcze wspomnę, że Onrasz również jest w Game Passie. Aha, no widzicie, e, więc jest wszędzie. No, ale słuchajcie, bo tu jest bardzo fajna opcja. To jest przedostatni chyba plus, albo, albo będą jeszcze dwa oprócz tego, gdzie będziemy się żegnać z PlayStation czy PlayStation PlayStation Vita. I wyobraźcie sobie, że na tą Vitę jest są dwie zajebiste gry, bo jest Papers Please za darmo. Ja chyba nawet tą grę kupiłem. Jest za zajebista. W ogóle mówiliśmy o niej na podcaście. I słuchajcie, jest druga gra, która nazywa się Iconoclast I to też jest świetna gra. Ona jest też na PS4, aczkolwiek nie lubię takich gier na PS4. I też jak najbardziej pograjcie sobie, to jest, sobie, to jest taki... Eee, taki crawler troszeczkę chodzicie sobie po pasze, w prawo, w lewo i, i siekacie. Eee, to jest takich starych eee, 2D platformówek eee, Świetnie się w to gra. Eee, I to są naprawdę dobre gry. Bardzo wysokie, więc wita dostaje zajebistego kopniaka. Eee, no i będę miał możliwość go ją odświeżyć, ale pewnie odświeżę, ściągnę i tak wyłączę i, i będzie leżała, ale, ale, ale przynajmniej dobry gry ty tym razem pobiorę. Jesz jeszcze na playa trójkę wyszło w plusie właśnie Stainsgate, um, to jest na klimatach tak manga zjebowych e, e, o podróżach w czasie gra, znaczy, nie mm -hmm. mam pojęcia jak sobie gra radzi, ale właśnie jestem na etapie oglądania tego anime i jeszcze raz w życiu wykupię plusa, żeby te grę się zaopatrzyć. Mm. No właśnie, widzicie. Eee, no. Eee, dobra, więc nie wiem, czy macie jeszcze jakieś wiadomości, czy przechodzimy do kolejnego etapu naszego podcastu? Ja okay. może tylko powiem że zapowiedzieli no. y kolejny sezon Black Mirror na Netflixie. Tak, i to już w grudniu, tak, tym w tym miesiącu w grudniu, podobno. właśnie. Tak, będzie, będzie super. E, a jak się za, po, zaopatrujecie, bo tam coś się mówi, że Sony opatentowała jakiś cartridge dziwny e, i to okazuje się, że być może robią jakąś VT2 albo mm, robią przenośną konsolę. Nie słyszałeś, co, co to robią? No nie, chyba nie w tym. No nie, ]ładzie. to już ci mówię, co robią, to jest, to ma być no. zabawka w stylu a, w stylu Nintendo Labo masz Cardish, to jest jedna część a masz kostki, które możesz programować dowolnie które działają. Nie włączyłem się w to, to... A... brzmi dobrze ale a... tak, tak gdzieś, gdzieś, o tym, gdzieś o tym przeczytałem, Jedyn, dosłownie jeden artykuł tylko, tylko o tym widziałem Hmm. też a propos właśnie, a propos właśnie tych kardidży, bo to też rzeczywiście mnie zaciekawiło. Natomiast właśnie dosłownie chyba kilka, kilka godzin po informacji, która obiegła, że wszyscy już jakieś spekulacje na temat, o, że Vita 2, że odświeżenie właśnie jakiejś, jakiejś konsoli przenośnej, co to za kadwicz, co to za patent i tak dalej. No, mówię, dosłownie kilka, kilka godzin później ktoś wrzucił informację o tym, że to się odnosi właśnie do e, zabawki w stylu mm, właśnie Nintendo Labo. E, takie, takie dwie kosteczki, które można dowolnie programować, do których e, można podczepiać różne, różne rzeczy w zależności od, od fantazji. E, które są dowolnie właśnie pro, programowalne. E, z takim dość ciekawym w kształcie kontrolerem, bo jest taki taki okrąg po prostu. E, mm. Natomiast co z tego wyjdzie, nie wiem. Jakieś te za zapowiedzi tej zabawki były już jakiś czas temu. Eee, tak solidne jakiś czas temu obstawiam, że no, na początku wyjdzie to tylko i wyłącznie na, na Japonię. Eee, te pierwsze, pierwsze wersje, pierwsze, ym, pierwsze, pierwsze modele. Natomiast mówię, no to, to ma być coś w stylu właśnie, właśnie Nintendo Labo. Zobaczymy, a no. nazywa się to przez cały czas, jak lałem wodę, to próbowałem znaleźć. E, I nazywa się to Sony Sony. strony e, to IO. To, to i... IO. To no okay. wiecie, no zbliża się koniec generacji praktycznie i no kombinują pewnie, co tu wymyślić, żeby tanim kosztem jeszcze przedłużyć jeszcze parę baksów zgarnąć, wiecie z ludzi, tylko jeden taki mały fakat ze strony Nintendo Twoje Nintendo, Sony to jest to, że no na pewno się na tą gwiazdkę nie wyrobią do końca miesiąca, więc niech to raczej zostanie sobie w Japonii, bo będziemy, bo będziemy mieli znowu powtórkę z PlayStation TV, nie. No dokładnie. No ale, ale no tak, no ale jeszcze Myślicie, że już te nowe konsole widzą 19? nie wydaje mi znaczy, się ciekawa opcja jest z tym, że może to też jako pod, pod newsa, który się wydarzył podciągnij mi, że, że Sony ogłosiło że tym razem się nie pokażą na konferencję 3 tak, w tym roku e, czyli w, tym, w przyszłym roku z jednej strony no, troszeczkę mnie to zdziwiło no bo, no bo to jednak jest święto graczy na całym świecie, jakby nie mówić aczkolwiek E, troszeczkę ostatnio już ta cała moc e, się wyczerpała, bo ja jako osoba, która zawsze e, z kumplem się wiecie, zgadywaliśmy na te 2-3 dni, kupowaliśmy prowiant, chipsy, wiecie i siedzieliśmy jak takie pojeby do nocy i oglądaliśmy każdą konferencję każdą minutę, to było takie nasze święto no to trudno się przyznać, ale od dwóch lat już troszeczkę to się nam odechciała robić i to w tym roku było ostatnie trzy, jakie, jakie zrobiliśmy w ten sposób. Bo po prostu szkoda czasu, żeby siedzieć i to oglądać po nocach. Sobie można zrobić wycierykapa, obejrzeć powtórkę rano. Yy, I pytanie do Was. I, i, I co sądzicie? Co to ma być za ruch, jeżeli chodzi o Sony? Czy to jest zwykły taki blef, żeby zrobić dużo szumu wokół siebie i po prostu zrobić sobie... E, konferencję przed E3, jak to Microsoft zrobił i, i nadal nazwać to, że to nie było E3, a jednak byli na E3? Czy rzeczywiście pominiemy ich w, te, w przyszłym roku na, na E3? I co sądzicie o tym? E, Wątpię, to... że pokażą Play'kę 5, tak? To e, jeszcze mogę powiedzieć. E, przede wszystkim to czytałem, czytałem wypowiedzi, że Sony w ogóle nic nie planuje w okolicach E3. E, to przede wszystkim... A poza tym ja miałem teorię, że jedna konsola będzie zapowiedziana, ponieważ w przyszłym roku wypada 25-lecie PlayStation i wydaje mi się, że taki, taka okazja, że w takim jubilo, jubileuszowym roku zapowiedzieć grę na własnych warunkach, a nie gdzie na przykład na E3 powiedzmy Microsoft chciałby zapowiedzieć, nie wiem, na swojej konferencji albo coś i wszyscy albo o nim gadali i PlayStation byłoby drugie. I oni jakby są pewnie na własnych warunkach wszystko zapowiedzieć. I pytanie, czy rzeczywiście chcieliby zapowiedzieć na 2019? Czy Z jednej strony 2019 wydaje mi się za blisko, a z drugiej 2020 wydaje mi się za daleko. Bo no powoli się kończą Sony gry. Jest Ghost of Tsushima, Death Stranding i w sumie to z dużych gier tych zapowiedzianych na szczęście ten generację, to chyba wszystko, nie? Chociaż no, nie, nie, jeszcze tak, The Last of Us tak. no, jeszcze mają tego, No tak, The Last of Us jeszcze tak. mają tego Dreams, ten program od uh -huh. twórców Little Big Planet do robienia, to też ma być podobno coś fajnego ehm, ale szczerze to troszeczkę za szybko, bo fakt faktem że generacja się kończy, ale Pro i One X troszeczkę podbiły, że powiem, ten, ten limit kiedy wychodzą nowe konsole i myślę, że spokojnie dwa lata jeszcze zanim zobaczymy jak, jak, w jakiejkolwiek fizycznej formie zapowiedź Nowy konsol to minimum te dwa lata, tak? Muszą minąć. No ja tutaj, ja tutaj się muszę zgodzić, że też, też moim zdaniem to jeszcze spokojnie dwa lata. Jak, jak dla mnie, to Sony ma zbyt słaby line-up line na końcówkę generacji. I hey, już to, no, to, to, nie Microsoft jest, to nie jest to tak nie jest tak, Ale ma, nie, no Microsoft ma bardzo dobry line-up. Raczej na, koń, na końcówkę generacji aż tak nie ma. czy girsty ja Gearsy i Halo, więc nie, nie, no Microsoft ma bardzo dobrą końcówkę i no po, dzisiaj czytałem, że kolejne studia mają zapowiedzieć, a niedawno właśnie tak sobie typowo podniósł jeszcze, to zapowiedziano nową grę Obsidiana nie? czyli wiecie, twórcy Fallout New Vegas czy Softparka, Parka, Pilarców. i bo coś w klimatach nie wiadomo jeszcze, ma być na The Game Awards zapowiedziana. i mi to wygląda na coś w stylu właśnie Fallout New Vegas w tych klimatach jak jest science fiction czy coś wygląda ciekawie no i to jest jedno z przy, przykładowych gier na no, nowy line-up Microsoft, powiedzmy pewnie, pewnie gdzieś na start. Pewnie jeszcze Ninja Theory coś wymyśli i nie dziwię się jak flagowe produkty będą, jak Forza, pewnie Gearsel czy Halo. I według mnie Microsoft ma bardzo mocny line-up, na zarówno zakończenie zakończeniu tej generacji, jak i na początek drugiej. W przypadku Sony to wszystko to jest zagadka i według mnie to musi prędzej czy później zostać zapowiedziane jakoś tak mi nie pasuje ta końcówka 2020 ja chciałem powiedzieć, że początek 2020, powiedzmy marzec ale to z kolei mi nie pasuje że konsole najpierw się sprzedają na święta i wydaje mi się, że w to wycelowano, więc tak ciężko mi jednoznacznie stwierdzić, wydaje mi się, że 25-lecie PlayStation jest idealną okazją, żeby wydać konsolę bo wbrew temu, co mówicie te trochę podbiły te generacje ale jednak sporo osób gra na klasycznych konsolach, a te się strasznie duszą. I chociażby chyba Red, Red Dead Redemption chodzi, 2 chodzi na zwykłym Xboxie 864p i bardzo mocno gubi klatki. Więc nie, mi się wydaje, że konsoli są zbyt słabe i w przyszłym roku będzie zapowiedź nowych. Tym bardziej, że już się mówi, że devkity są u twórców, że już tworzą gry typowo pod te nowe konsole. Dobra, więc słuchajcie, e, chyba możemy kończyć wiadomości. Ja jeszcze tylko powiem, że e, Rafał, e, Rafał miał testować PlayStation Classic, ale dzisiaj stwierdził, e, nie wiem w ogóle czy Rafał będzie, Miał wpaść, ale chyba, chyba jednak nie wpadnie, chociaż może na jakieś ostatnie pół godziny. Tak czy siak miał e, testować PlayStation Classic, które w sumie dzisiaj ma premierę, e, ale no niestety stwierdził, że jest chujowe po recenzjach jak sobie przeczytacie i to zobaczycie, że jest bardzo dużo negatywnych opinii na ten temat w sumie w sumie Sony korzysta z programu, który tak na dobrą sprawę nie jest ich i w ten sposób odpala te gry na, na tej konsoli co jest w ogóle przez no, jeśli, się nie, jeśli się nie mylę to wcześniej jeszcze twórców tego programu zablokowali E, chyba chyba coś takiego było, tak, tak, tak. E, I jeszcze, no i jeszcze oczywiście ten, ten zamknie, zamknięta struktura gier, e, tylko 20 i, i nie, ma, nie ma możliwości e, instalowania czegoś innego. No i oczywiście poza tym dochodzi opcja, że nie każdemu te gry mają się podobać. Tak czy siak, Rafał po recenzjach stwierdził, że nie, nie, nie kupi. Mimo nostalgii, mimo tych gier, że się na nie wychował, jednak nie kupi. Więc nie będziemy mieli tego u siebie, chociaż ja osobiście też bym tego nie chciał. Nawet gdyby kosztowała dwa razy tanie, to i tak bym tego nie kupił. Przede wszystkim czytałem testy, oglądałem testy, chociażby GD-Chall Foundry i wyszło, że przede wszystkim konsola działa w trybie PAL, czyli to jest chyba 13 spadek wydajności w stosunku do tych wersji NTSC. No więc ci, którzy grali w tych lepszych wersjach psx czują lagi. No. No i dostajemy 400, za 400 zł dostajemy pakiet kiepskich gier. Tak naprawdę. Znaczy, może nie kiepskich. A znaczy, wiesz, kiepskie kiepski to kwestia, wiesz, sporna. Tak, ale przede wszystkim nie ma takich flagowych, nie, nie, Jeśli ktoś, u, Sony chce uderzyć, e, w, w przeciętnego Kowalskiego, no to przeciętny Kowalski nie ma połowy gier, jakie zna. Jeśli Sony chce uderzyć w klientu, w fanów retro, to fani retro już dawno mają te gry ogarnięte na własnych warunkach. Chociażby jak dzisiaj mówiłem, że wybrałem Crash Team Racing. I wychodzi na to, że jedyna opinia pozytywna, jak ja o tym czytałem, to podziękowanie od Dosony za wysłanie konsoli. Więc to, to o czymś mówi. Masowo są anulowane preordery, więc coś poszło nie tak. Mhm. Dobra, więc słuchajcie, tylko to chciałem właśnie powiedzieć, że, że nie będzie premiery, już wiecie, czemu. Eee, I słuchajcie, przechodzimy dalej i, i, chyba za, i chyba wejdziemy do naszego ogródka, e, Tomaszu. E, wysłałeś mi dosyć, fa dosyć fajną ciekawostkę. Czy chcesz o tym powiedzieć? I ja w ogóle chciałem powiedzieć e, tą że to jest wszystko legal, więc. E, Myślę, myślę, że.. Może znaczy tak, no może naprostujmy o co chodzi, bo doszły nas, nas komentarze, że jako szanujący się poważny podcast, to chyba nie my, bo my jesteśmy poważni, mm. ale to do mnie śmieje się, tak? Jeżeli chodzi o ten aspekt naszego ogródka, gdzie o, o, mówimy o poradach, jak pograć za małe pieniążki w dużo gier mogę tak to w skrócie powiedzieć, nie, więcej, nie, podoba no. się, tak, nie podoba się niektórym graczom i powiedzmy sobie ludziom. Tak, no. I tutaj powiem szczerze, że troszeczkę się z tym zgadzam, gdyż jest to temat z pogranicza legalności, ale jak wiecie, starze słuchacze, nasili. my zawsze poruszaliśmy takie tematy i niejednokrotnie jechaliśmy po bandzie, aczkolwiek tym razem tutaj biorę sobie do serduszka sobie tak, o teraz posłuchajcie, biję, o. Że nadal będzie ten kącik, tylko że nie będzie opisów, jak to zrobić. Tak? Więc, Krysten, możesz opowiedzieć o, o, okay. o tej super promocji. A więc... Jeżeli ktoś chce, niech instrukcję znajdzie sobie w Google. Tak? Więc ty i owca cała. E, więc wyobraźcie sobie, że jeżeli chcecie sobie coś tam zapielić, to tym razem e, e, e, na PSN-ie w Turcji. Jest bardzo fajna cena Titan FOLA dwójki, bo nawet nie będzie 16 zł, będzie 1578 zł i macie e, Titan e, Fola dwójkę e, z tureckiego kąta. Powiem szczerze, że nawet ja bym mógł sobie coś takiego ewentualnie stworzyć, e, skoro w Turcji jest taniej niż w Polsce, w Anglii w ogóle no ale niestety wykorzystałem wszystkie 16 kąt. No i niestety nie da rady, nie da rady, więc, więc musiałbym, musiałbym jakieś usunąć, a sam mam trzy konta swoje, więc... Jestem jest obywatelem świata. Jestem obywatelem świata, słuchajcie, słuchajcie, mam konto na całym świecie, konto na całym świecie. Żadnych granic, słuchaj, żadnych granic dokładnie, Okej. ok więc, tak czy siak zapraszamy do Turcji, tam, tam będzie fajnie, ja myślę, że nie tylko znajdziecie tam Titanfalla dwójkę, tam znajdziecie jeszcze bardzo fajne rzeczy e, i słuchajcie, jeszcze jak jesteśmy przy tym PSN-ie to ostatnio tam pisałem na forum że może wam powiem, jak zrobić, żeby nie być jebanym e, czekajcie, zobaczę ile mamy czasu bo, bo jeszcze musimy o tym falałcie powiedzieć no dobra, dobra, dobra. Myślę, że, że dam radę. Słuchajcie, e, cały co polega na tym, że PSN jest dziurawy ogólnie. Dobrze wiemy, że jest dziurawy i istnieje coś takiego jak handel kontami. Dobrze o tym wiemy, tak? E, no i, i Sony sobie wymyślił dwustopniową e, weryfikację. No i no niestety ja wiem, a wiem dobrze ze źródeł, że dwustopniowa weryfikacja też nie działa. Też zostało to w pewien sposób złamane i wierzcie mi, że to nie działa. Więc wierzcie mi, że jeżeli jest sobie taki gdzieś Kowalski, który kupuje sobie jakiekolwiek konto i, i, i na przykład ma jakiś problem, bo nie może się zalogować, bo trzeba jakiś kod podać z telefonu, to wierzcie mi, że taki Kowalski dostanie od takiej osoby poza kontem dostanie jeszcze kod z tego, z tego telefonu. Więc wierzcie mi, że na 100% to nie działa. Ale ja mówię o tym, bo właśnie sobie ostatnio wymyśliłem, co zrobić, żeby mimo wszystko zabezpieczyć w jakiś sposób nasze konta i żeby tam, no włam, włam, z, z loginnym hasłem nie wygracie. Wierzcie mi, że, że z tym nie wygracie, nawet jak sobie wymyślicie, kurwa, miliard znaków, to, to no może ewentualnie bardzo, bardzo, ale to bardzo trudne hasło może jeszcze was wybroni. Ale, ale nawet jak nie chcecie aż tak mocno kombinować, to tak sobie pomyślałem, że jedyn, jedyną taką realną opcją, który, którą możecie zrobić i którą nikt się do was nie przypierdoli, e, będzie to, że dacie swoje konto komuś, z, znajomemu, e, podzielicie się swoim kontem, on da, on, on da wam swój, swój login i hasło, wydacie jemu, wymienicie się kontami, będziecie mieli swoje konta na konsoli i wtedy osoba trzecia i będziecie z nich korzystać, w sensie, aktywujecie je na swoich konsolach i wtedy osoba trzecia nie ma co tam szukać, bo nie będzie mogła z tym nic zrobić, będzie bezu, bezużyteczne, co z tego, że kupi grę, jak, jak nie będzie mogła korzystać z tego konta i wydaje mi się, że to jest tylko jedna taka możliwość, jak możecie w jakiś sposób zabezpieczyć swoje konta no bo jak dobrze wiemy, bardzo dużo osób ma przypięte tam karty no i nie chce odpinać, tak, ja mam sam Paypala i też go nie chce odpinać nie wiem, czy tam hasła nie wpisuję już, już nie pamiętam tak czy siak dużo jest takich sytuacji, więc jeżeli chcecie w tak 100%, to to jest jedyna opcja, bo, bo nic nie działa i wierzcie mi, ja, ja widzę co się dzieje na szerokich wodach, nic nie działa, a to na pewno to na pewno odstraszy potencjalnych nabywców waszego konta w jakiś tam sposób. Ja od siebie mogę powiedzieć, że no, jeżeli spotkała wa, Was taka przykra przygoda, że, że po prostu Wasze konto powędrowało na jakiś rynek, czy tam <śmiech> powiedzmy sobie rosyjski, czy jakiś inny tam turecki, azjatycki i tak dalej, i jakiś inny mały pan kupuje sobie Wasze konto u innego sprzedawcy, no to na to nie poradzicie, tak? Ale jeżeli boicie się o swoje pieniążki, no to po prostu podtepnijcie kartę wirtualną Revolta, tak? stworzenie tam konta jest też dosyć bezpieczne, bo, bo trzeba dużo danych podawać i działa to naprawdę bardzo fajnie, więc jeżeli boicie się o utratę gotówki albo jakieś nieautoryzowane zakupy e, jedyny sposób jaki istnieje to po prostu podpiąć jakąkolwiek wirtualną kartę i nie mieć tam żadnych środków, to jest jedyny sposób żeby się uchronić przed jakich, jakichkolwiek próbami włamania się na wasze konto e, ja się nie chwaliłem tym, ale ostatnio ktoś próbował się wbić na moje konto na Xboxie i zrobił to dosyć skutecznie do tego stopnia, że musiałem aż odzyskiwać konto u Microsoftu, tak? Oczywiście poszło to bardzo szybko i sprawnie, bo należało to konto do mnie i potrzebowałem wszystkie dane, ale coś takiego mi się stało, więc no pozorny, czyli przezorny, ubezpieczony dwa razy, nie? Czyli jak Kuba Bogu, tak bo Kubie. No można tak powiedzieć karma, karma jest, jest. <laughs> karma jest dziwką. A tak. powiedz mi w, w, w, skąd się dowiedziałeś w ogóle, że że miałeś coś takiego? No po prostu dostałem nagle na, na e-maila prośbę o zmianę hasła. E, kiedy kliknęłem w ten link, to już był nieaktywny, już było, że hasło zmienione. Skontaktuj się z Microsoftem. O ktoś, kurczę. I, rozumiem. Czyli, tak już poszło od razu. Czyli nie tak, że, ktoś, że, że ktoś zmienił ktoś by było, ktoś hasło u ciebie. Tak. Mhm, tak. Czyli Ale nie dość, że miał, do, czyli w jakiś sposób miał, miał właśnie dostęp do twojego maila, jeszcze do twojego konta i sobie sam wszystko pozmieniał. Tak, no może to Ale... było po ostatnim odcinku, co ja wiem, miem, że miem. jak zagrać w asasyna za 8 zł, więc... A widzisz, a widzisz. Świat Januszy. E, tak, więc... Myślę, tak, że, ten... myślę, że tak powinien się nazywać wasz, wasz podcast po tym, co słyszę właśnie. E, więc słuchajcie, to się nazywa re, Rewolut, nie? Ja sobie to tam zarejestrowałem, wiem, że tą kartę mogę sobie, oni mi ją przyślą, jak będę chciał, ale na razie sobie to zawiesiłem, ale wiem, że coś takiego istnieje, więc jak najbardziej polecamy. Faktycznie jest to dosyć dobra opcja. Eee, dobra, słuchajcie, jedziemy, bo fala przed nami, wejdziemy w nuklearny świat, ale zanim dowiemy się, co się zajebiście sprzedawało albo co się w ogóle nie sprzedawało, więc, więc w tym tygodniu... E, jedziemy. Pierwsze miejsce e, FIFA 19. Najlepiej się sprzedaje, teraz FIFA. Drugie to jest Red Dead Redemption 2. E, trzecie to jest nowe Call of Duty Black Ops 4. E, czwarty jest Battlefield 5. Piąta jest Forza 4. E, mindfuck. E, szósty jest Spyro. E, siódmy to są Pokémon Let's Go Pikachu. Świetna nazwa. Ósmy to jest Odyssey. E, czyli nowy Assassin's Creed. 9 to jest Mario Kart, 8 Deluxe i ostatnie dziesiąte ma Fortnite, jakiś bundle z Deep Freeze'em. Eee, słuchajcie, to jest, to jest ten tydzień, w którym Dark Siders 3 wchodzi, wchodzi jego premiera. No i premiera jest dosyć chujowa, zresztą gra jest dosyć chujowa i najgorsza z trilogii, z tego co się orientuję i z tego co czytam i z tego co widzę. Eee, ponieważ Dark Darksiders 3 zajmuje 32 miejsce w premierowym dniu, więc no naprawdę jest bieda. Yes. Z kolei czytałem bardzo pozytywne opinie o tej samej grze. Aha, no to, no to ja, ja myślę, że musisz zmienić stronę. Ja w ogóle ci prześlę tam, gdzie są takie na, najlepsze recenzje i, i stamtąd będziesz brał wiece, nie? Tak, jak on raz. 9, 9 no, na 10. Pewnie, 10 nie, aj, aj, aj, aj. No tak, pewnie tak, bo się co, znowu strasznie na, na, cię na, ci najlepsze, najlepsze preskity są. Eee, na przykład, ale, ale no to jest napisane, że 70% gorszy rezultat od Darksiders 1 ma 3 i 84% od Darksiders 2% mniej, eee, więc jest słabo, eee, jest słabo, dobra, eee, słuchajcie, no ale, ale, ale to są sami sobie winni Eee, sami są sobie winni, chyba i słuchajcie, no co, no i no jedziemy Fallout 76, o Boże Michał, Michał, Michał powiedział mi, że przed odcinkiem rozegra 24 godziny minimum, więc jest w więc jest porządku dobra, Michale, dużo się o tym słyszy dużo się o tym słyszy, jesteś fanem Fallouta powiem Ci, że ja tak, tu mam figurkę przed sobą, jedną, przed sobą mam drugą z psem, eee, a Power Armor mam, ja, mam chyba cztery koszulki Fallouta, lubię Fallouta lubię ten świat, lubię post-apo Eee, lubię ten klimat. Z grami jest różnie. Gry są w porządku. Na ogół są dosyć sympatyczne. A ja lubię bardzo multi. I, i, i właśnie to mnie tym bardziej. Jara mam, będę grał. Więc, e, Michale, e, powiedz mi, czy jesteś zadowolony z tego falauta i no i opowiedz trochę o tej, grze zanim będziemy go cisnąć. Jeżeli będziemy go cisnąć, oczywiście. Aż tak. No to jeśli chodzi, jeśli chodzi o samego falauta, to jest. E... Ja po pierwszych, pierwszych, pierwszych, rozgrywkach, pierwszych godzinach gry, e, skwitowałem, to zresztą, bo wiele osób się pytało, bo wiedzieli, że, wiedzieli, że będę mieć tego Fallouta na, e, na premierę i wiedzieli, że będę grać. E, ja go podsumowałem takim jednym zdaniem, to jest dobra gra, ale słaby Fallout. I to myślę, że, to myślę, że to fajnie podsumowuje całość gry, bo gra ma Taka, potencjał. No to okej. Okay to Słuchajcie, to by było na tyle 124 odcinek. No dobra, i no okej. Okay. <głos> znaczy, to jest tak, że gra ma potencjał e, bardzo duży. Uważam, że wyszła przede wszystkim za wcześnie. Bo to widać, że jest niedopracowana ma e, tak spadki klatek, jeśli wyjdziesz e, dalej w głąb mapy, przynajmniej to, to mi się trafiło. E, przez co niestety wywaliło mi jedną misję, którą robiłem dość długo taką, taką dzienną ma sporo błędów natomiast no to jest, to jest mój, gra, która ma potencjał, jest, jest grywalna, to jest e, gra, która ma tak swobodną, tak przyjemną eksplorację, że e, gdyby nie fakt, że mam pełen schowek w falucie, to bym pewnie w nią grał dalej czekam na aktualizację, która ma być jutro e, która ma ten schowek powiększyć Um, i po prostu... No dobra. Przy, yy... mi się po prostu chodzi tam. No dobra, ale no, no właśnie, bo... Co jest klucz tego Fallouta? Chodzi o to, żeby, nie wiem, z tego, co się orientuję, to chodzi o to, żeby w nim przeżyć. Ale co, co ty w ogóle masz tam robić? Po co to w ogóle ty, ty w to masz grać? Eee, I no dobra, okej, okay, od, odpowiedz mi najpierw na to pytanie, no. i mu mówić, no. No okej, okay, no wiem, znaczy, wiem znaczy... tylko ja muszę go trochę, yy, wiesz, nakierować na to, co mnie interesuje, no. Znaczy, tak, no przede wszystkim yy, dla mnie takim... Clue, tak jak to ująłeś, samej gry, jest właśnie eksploracja. Ja jestem są, kto lubi eksplorować na, na mapie, tak. Czyli Ej... co? No Man's Sky? No nie. Grałeś, grałeś w No Man's Sky? No. Nie, nie grałem w No Man's Sky. Aha, okay. eee, <laughs> okay. Okay. No, eee, dobra, no Man's no. Sky, moim zdaniem, było był aż przesadzone za duże. Mhm. Eee, tutaj w falacie może no, że jednak zamkniętą mapę. No, i, no ja osobiście mówię, ja, ja lubię eksplorować, lubię zwiedzać sobie, e, też dlatego ja na przykład większość czasu właśnie e, spędzam na tym, że e, człapię sobie z jednego, z jednego miejsca na, mapy, na mapie do, do drugiego i, i zwiedzam, po prostu od, odkrywam nowe miejsca, kolejne miejsca, bo tych miejsc jest naprawdę cholernie dużo. To trzeba, to trzeba przyznać plus to, że mimo wszystko dalej jest dużym, dużym ograniczeniem jest level i przeciwników i twój żeby, żeby tych przeciwników w miarę bezpiecznie załatwić tak znaczy, co, w sensie chodzi Ci o to, że, że mikrotransakcje i żeby postać sobie podbudować? Jest jakiś taki? Nie, jakiś, nie, tyś... tutaj mikrotransakcje nie mają wpływu kompletnie na, na, rozwój Twojej postaci. To są, mikrotransakcje z tego, co widziałem, to są jedynie jakieś dodatki do, do, Twojej osady, którą możesz sobie budować, e, lub skórki do, do, broni czy pancerzy. Także to kompletnie nie ma wpływu na, e, na rozwój postaci. To po prostu, po prostu chodzi o level, tak? E, no i właśnie, i właśnie tu, tu e, chciałbym się trochę skupić, no bo grałem sobie w tego e, su survivala, tak? I, bo ja, ja nie wiem jak do końca mam sobie to e, wyobrazić, bo wchodzę sobie w jakiś tam świat falauta i co? I mam e, innych graczy, e, Michale, którzy co? Którzy mogą na przykład podejść do ciebie, cześć, cześć, cześć, a później cię zajebać. Tak. Mogą, mogą tak zrobić? Mogą. Mogą, ale jest taka obawa, że na przykład jak grasz w tego falauta to boisz się innych graczy? E, znaczy, PVP działa w ten sposób, że e, możesz się z kimś bić, y, może ktoś ciebie bić, e, natomiast dopóki mu nie oddasz, e, to nie jest to uznawane jako, jako konflikt. E, I w tym momencie, jak ktoś ciebie bije, a ty go nie zaatakujesz, będziesz pasywny w tym wypadku, e, to on może się tak tłuc i tłuc, no ale w końcu mu się może to znudzić, bo po prostu tak mało ci zabiera życia. Dopiero, hmm, w momencie, czyli... kiedy, dopiero w momencie, kiedy mu oddasz, wtedy jest to uznawane za atak. Hmm. E, bo tak sobie. Po, bo, bo z tego, co się orientowałem, to ten falap miał być Survivalem jakimś tam, tak? Mm -hmm. Tylko, że widzę, że, że tak na dobrą stronę Survivalem, ale. Nie od, nie od żywych przeciwników. No nie, raczej, taki... raczej od, od całego otoczenia. No właśnie, no właśnie od całego otoczenia. A fajnie właśnie by było, jakby było tak jak w, w jakichś tych Daisy, czy w innych tego typu grach, że po prostu boisz się drugiego yy, przy, przeciwnika, bo coś ci może zrobić, bo musisz być nieumfny, znaczy, No Tak, no to oczywiście było... może możesz coś zrobić, możesz na przykład nawet głupie rzeczy, że możesz przypadkiem walnąć komuś i on ci odda i wtedy już wiesz... Nie, nie, no tak, ale, z ale stanu, jednak. Z drugiej strony ustawiając radio, na, y, tam jest, y, w radiu masz częstotliwość y, myśliwy i ofiara chyba. Y, mm. y, takie, takie radio. Y, godzisz się po prostu na, na walkę PvP. To jest coś takiego. Mhm. Jak I, cię sobie ustawisz. Tak. I wtedy po prostu i... możesz się pierwsze z, z, z innymi, którzy też mają to radio włączone. Aha, aha, aha, no tak, ale to, to jednak wszystko jest na zasadzie, że e, chcesz to robić, a nie, tak. że o, o kurczę, tam ktoś biegnie ale ma giwery, dobra, spierdalam od niego, bo się boję, tak, bo mam jakiś tam niski leżel, Na chwilę, obecną, Tutaj takiego na nie chwilę obecną na mapach jest y, bodajże do 24 graczy, y, na jednej mapie może być. Aha, także, no właśnie, 24. No. Y, także ta mapa jest na tyle duża, że rzadko kiedy y, spotkasz drugą, drugą osobę. Czyli, e, Michale, bo e, zobacz, ty sobie odpalasz tam jakąś od, od, odpalasz sobie na przykład, nie wiem, po podcaście Falat, albo grasz teraz, albo, albo jutro sobie odpalisz i powiedz mi, co ty tam e, chcesz zrobić w tej grze? Po co ty ją odpalasz? Tam w ogóle są jakieś misje, bo ja słyszałem, że nie ma NPC-ów, więc jeżeli nie ma NPC-ów, no to chyba też nie ma misji. E, co, misji? Nie wiem, ty, ty grałeś w końcu, czy nie grałeś? No mówisz, że dzisiaj odpaliłem, pograłem dosłownie 20 minut i już zauważyłem, że, że ta gra skacze, ale o tym powiemy sobie później trochę. Na, na razie mi powiedz, co ty w tej grze robisz. Po co ty w ogóle ją odpalasz? Że... A może ja powiem inaczej. Może mam no. ja pytanie, bo wiem, że czwórka Fallout się tobie bardzo podoba. Na odcinku rozmawialiśmy o tej grze i też wiele fajnych takich doszliśmy do takich wniosków, jeżeli chodzi o Fallouta czwartego. I powiedz mi, co, co, co ja e, tracę jeżeli nie zagram Fallouta 76 względem Fallouta 4 tak? bo, bo ja przyznam się śledziłem bardzo mocno temat tej gry aż do momentu jak wyszły recenzje i zaczęły takie hejty schodzić na to e, Fallout, Fallout 4 był innym Falloutem od innych Falloutów ale był dobrym Falloutem tak? był, znaczy był dobrą grą, ale nie był e, dobrym Falloutem, to, to już powiedziałeś to samo o tym więc tu się nie zmieniło ale to, co było w Fallout 4 dobre, to było to, że chodziłeś, eksplorowałeś świat yy, i każda, to powiedzmy sobie, idę w lewo, nie? Idę w lewo i Cię spotyka zupełnie inna przygoda, jakbyś poszedł w prawo i Twojego kumpla może, jak gra w tą samą grę, może to zupełnie go ominąć. Więc yy, jeżeli chodzi o kwestie fabularne świat i samej gry, to co ja tracę, jeżeli nie zagram Fallouta, nie? Tego się 76. Znaczy, tutaj no, jest kompletnie inna historia opowiedziana, tak? Bo tutaj z tego, co kojarzę, całość historii, która dzieje się w tym głównym jakby nurcie Fallouta, czyli tych 1, 2, 3, wszystko um, się dzieje na terenie Kalifornii, tak? Tego tego jednego wybrzeża. Um, natomiast tutaj mamy Virginię, tak? Um, bardzo się promowała, um, promowała Bethesda. Um, mega piękne widoczki. To od to razu muszę zaznaczyć. Muszę Naprawdę fajną opcją jest to, że masz, jest typ fotograficzny i e, możesz sobie sam pocztówki robić. To jest, to jest super, zresztą te pocztówki. Później jak wszystkie zdjęcia, które robisz i no zresztą w otoczkach pocztówki też, e, ona później się pojawiają jako ekrany ładowania. To jest, to jest fajne. O, rzecz. to jest fajne, to jest fajne. Ehm, to mi się podoba. No. I e, historia tam jest. To Tutaj, tutaj nie, ma, nie ma co do tego wątpliwości. Tylko ona nie jest Czy... tak, tak podana na tacy jak, jak do tej pory. Tak? Ona nie jest podana przez właśnie NPCów, przez narrację, która do tej pory w tak oczywiście występowała. Ona jest podana w postaci holotaśm, w postaci tekstów, które możemy przeczytać. One są w postaci zapisków na terminalach, które, które można odczytać tego jest w cholerę dużo i naprawdę idzie, idzie dużo rzeczy z tego wyciągnąć a propos tego, co się działo na terenie Virginii, a propos tego, co się wydarzyło już po zrzuceniu bomb. Także moim zdaniem to nie jest tak, że tutaj nie ma kompletnie fabuły, że tutaj coś nas omija. Ta fabuła trzeba sobie odkryć samemu. trochę Jest ona hmm. bardziej schowana co też niektórych, niektórych, niektórym to się podoba niektórym nie z drugiej strony przez aspekt multiplayerowy masz inne sytuacje gdzie, które no, są bardziej niespodziewane i nieliniowe niż w, do tej pory ja przykładowo miałem taką, taką akcję gdzie zapuściłem się gdzieś w teren daleko, bo tak jak mówiłem lubię eksplorować, poszedłem gdzieś za daleko nagle będąc na Bodaj, że raz nie pamiętam, w 19 poziomie wpakowałem się do lokacji, gdzie zaatakował mnie potwór, który był na 42. drugim. Ja się dobrze kojarzę. No oczywiście no, zostałem skasowany. Tak się złożyło, że dookoła gdzieś tam w okolicy biegał inny gracz. Ja wróciłem się na miejsce, w którym zginąłem, zebrałem swoje graty, bo po śmierci część twojego sprzętu zostaje w takim woreczku papierowym i lepiej, żeby, lepiej wrócić, żeby to zabrać, bo to są zawsze jakieś zasoby, które, które się później wykorzystuje. A ktoś ci może to zabrać, jak zginiesz? Tak, może, znaczy na przykład osoba, która cię zabija, tak, może, może to ktoś zabrać. Jeśli to znajdzie oczywiście, bo to jest po prostu papierowy woreczek, tak. Mhm. Ale nie, że, że jesteśmy razem w teamie, ty, ty umierasz, a ja ci zabieram wszystko. Tego nie sprawdzałem. Tutaj od razu o, okay. mówię, tego, tego nie sprawdziłem. Mm -hmm. natomiast tak, wróciłem do tego miejsca okazało się, że ten potworek dalej sobie biega, ten koleś też próbował go dorwać tam drugi, drugi tam leży kilka leweli wyżej ode mnie jakoś, jakoś tam się udało zrobić w ten sposób że on się wspiął na dach ja się wspiąłem na daszek jakiegoś, jakiegoś namiotu, który stał, bo akurat to było w miasteczku, w którym prawdopodobnie przed, przed wybuchem wojny był jakiś festiwal akurat Jakiś festyn i były rozstawione na namioty takie stagany. E, mi się udało skoczyć na te stagany właśnie. E, no i ten potwór Windigo e, tak, tak zaczął krążyć w tej i z powrotem, myślę, oddalając się, wracając do mnie, bo ja byłem niżej. E, no, że po prostu udało w którymś nam się momencie mm, go załatwić. No to on szedł, ja zszedłem, e, każdy zebrał swój lód. E, podziękowaliśmy sobie motką i każdy ruszył w swoją stronę, nie? Taka, taka przyjemna sytuacja i takie, takie akcje się dzieją po prostu. Nie? Czyli, czyli to troszeczkę, mm, słuchaj, to, to ten gameplay tak mi trochę przypomina Destiny w takim razie. Trochę tak, trochę taki endgame Destiny. Czyli sobie po prostu wchodzisz do tego świata i farmisz tak na dobrą sprawę, levelujesz... Jakieś tam statystyki są też podobne jak w czwórce w Twojej postaci? Mm, tak, tak. To znaczy zmienili zmienili drzewko, drzewko rozwoju, tak? Nie masz tego falutowego specjala w którym rozdajesz punkty do konkretnych, konkretnych klas. Tutaj jest tak, że z każdym levelem możesz sobie dorzucić punkt do danej klasy, mm. i to jest jakby poziom, w którym dysponujesz kartami, gdzie rozdajesz karty no i w, kart Dziwne, no? w kartach masz właśnie na przykład rozbrajanie zamków, hakowanie terminali, udźwig, na przykład też perki które obniżają ci wagę ekwipunku danego, na przykład wagę broni, <coughs> Sorry. zwiększają ci leczenie z tympakami tego typu rzeczy, tak? tych perków jest sporo naprawdę i nimi możesz dowolnie żonglować tymi kartami w ramach, w ramach tych punktów, które masz dostępne co jest, to jest też spoko, bo możesz na przykład tak, możesz zrobić sobie build na na przykład na zbieranie gratów wszystkiego, bo masz na przykład kartę, która daje ci możliwość przeszukania apteczki jeszcze raz czyli, dodatkowo czy, czyli te karty są losowe E, tak. O, czyli to ma karty? tak, częściowo nie. Aha. E, bo No dobrze. No. Te karty dostajesz z levelem, one gdzieś tam e, co któryś level dostajesz paczkę tych kart, że dostajesz ich kilka. Natomiast z każdym levelem, jak dostajesz umiejętność, e, punktu do umiejętności tych special, e, też wy wybierasz sobie jedną kartę. E, z, mhm. z tych, które się, się pokazują. Mhm. Też fajną rzeczą, że przy którymś levelu możesz udostępnić kartę, jedną z kart, w zależności od twojego poziomu charyzmy. To też jest ważne, bo im wyższy masz charyzmę, tym lepszą kartę możesz udostępnić innym graczom, którzy są w twojej drużynie. Czyli na przykład ja mam perk, który, kartę, która daje ci na przykład lokalizowanie figurek, bo coś takiego, te figurki dalej, dalej, dalej się pojawiają w falach 74, 76. Nie myli mi się Już numerek. Z, 74. Z, no tak. tak no. No. Eee, I e, no, to te figurki wtedy wydają dźwięk, tak? I jeśli ud ja udostępniam tą kartę e, innemu graczowi, e, innym graczom, no to oni też ten dźwięk słyszą, tak? Jeśli oni przychodzą koło figurki, którą mają u siebie. I to jest to jest też spoko. Bo e, i tych buildów jest naprawdę w cholerę można, z, można zbudować. Także to jest to jest moim zdaniem mega, mega fajne. Na, tą, A na każdą powiedz, sytuację możesz mieć coś innego. O, powiedz mi, skoro tak powiedziałeś, że Ci się mylą tytuły, to nie jest tak przypadkiem, że Fallout 76 to mogłoby być jako zwykły DLC do czwórki? Są jakieś takie większe różnice, żeby usprawiedliwić ten tytuł w tej cenie i że to jest nastawione na multi? Czy... czy, czy... Znaczy, wiesz po... co? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Michale, Michale, Michale, tak? bo zacznij jedną, jedną rzecz z Red Deadem, nie? Red Dead 2 wyszedł, tak miesiąc, a po miesiącu wyszedł online. I no. tu też wyszła czwórka i mogłoby po miesiącu wyjść 76. No. Eee, jest taka, że <coughs> natomiast tutaj mamy kompletnie inną mapę, tak? Gdybyśmy się zostali przy tamtej mapie z czwórki, to hmm. może na upartego mogłoby to być mod multiplayerowy. Natomiast mamy kilka takich zmian, które są typowo w multiplayer, które by nie zadziałały w przypadku... Jeśli, jeśli czwórka tak. miałaby moda w multiplayerze tak? chociażby Aha. ten system VATS w multiplayerze nie masz możliwości spowolnienia czasu tutaj VATS działa w ten sposób, że tutaj może też powiem dla, dla osób, które nie wiedzą, VATS to jest system, który w trójce w New Vegas i w czwórce służył do namierzania konkretnych części przeciwnika w które postać strzelała po prostu. Miało jakieś tam swoje szanse na trafienie oczywiście, procentowe, ale to było na zasadzie albo na zasadzie bardzo, bardzo mocnego spowolnienia czasu, żebyśmy mogli sobie na spokojnie daną część przeciwnika wybrać, w którą mamy strzelić. Natomiast w falciu 76 działa to w ten sposób, że w zależności też od, od dodatkowego perka, bo jest perk, który daje możliwość wybierania części ciała, natomiast w podstawie działa to tak, że mamy całego przeciwnika, który zaznacza się w całości i w tym momencie strzelając po prostu mamy od 0 do, do 95% szans na trafienie go, po prostu nie celując w niego. To taki, hmm. taki trochę aimbot, tak? Może coś takiego. Mm -hmm. no. no podobnie w Red Dead Redemption zrobili z tym całym The czyli czyli wiesz nie może spowolnić czasu, może tylko oznaczyć części ciała wcisnąć trigger i mieć pewność, że to wleci w niego, jest bardzo podobne rozwiązanie i chyba chyba jedyne rozwiązanie, jakie można zrobić jeżeli chodzi o grę z innymi graczami i jakikolwiek wiesz, tryb slow motion nie? no dokładnie tak No, tutaj żadnego typu slow motion nie ma, więc też jest, też jest to no plus kolejna zmiana to jest właśnie, właśnie to całe drzewko, drzewko rozbudowy postaci tak? to, jest, to jest coś, co zostało kompletnie przebudowane i sporo głosów pojawiło się, pojawiło się takich, że, że to jest słabe moim zdaniem nie, bo to jest właśnie, mamy trochę większą dowolność tak, w czwórce wybierając kolejne, kolejne perki, kolejne punkty umiejętności no musieliśmy być świadomi tego, że tak dokładnie będzie wyglądać nasza postać i tego nie zmienimy natomiast tutaj mamy właśnie możliwość żonglowania tymi katami co jest moim zdaniem spoko, na inne sytuacje są potrzebne inne karty, dla przykładu ja wybiegłem gdzieś tam na jakieś pole, dostałem misję na, na jakieś łowiectwo, po prostu, że miałem przynieść mięso i skóry jakiś tam dzikich zwierząt no i ok, fajnie ale miałem taką sytuację, że no, żeby zrobić to szybciej, przerzuciłem sobie dwie karty, tak, między sobą i miałem, miałem kartę, która dawała, um, dawała możliwość ponownego przeszukania um, tego zwierzę zwierzęcia zabitego i była jakaś tam szansa na to, że um, skoczy mi na przykład dodatkowa skóra, dodatkowe mięso. Um, no i okej, okay, do tej misji to potrzebowałem, po tej misji sobie schowałem, zamieniłem te karty z powrotem, tak. Inna sytuacja. E, gdzieś tam zapadałem dalej. E, skończyły mi się steampaki. Wrzucam sobie kartę na przeszukiwanie, e, na przeszukiwanie apteczek. No, i w tym momencie z apteczek wypadają mi steampaki. Częściej. E, Ale to, to, są, to, to. Te karty są jednorazowe? Nie, to nie są jednorazowe. To są na no, stałe. masz jakby we ekwipunku tak? Bo powiedzmy, we ekwipunku Aha. no coś w tym stylu. I możesz je sobie dowolnie tam przerzucać. Mhm. No czyli. Powiem, przez to, że ta. No. Nie wiem, Mów kryje nie, nie bo, bo chodzi o to, że, że ty mówisz, że na razie nie grasz, bo masz tyle śmieci, że nie grasz. Więc moje pytanie jest mi, to po co ci te wszystkie śmieci, jak tam jest z tym craftingiem całe, po co ty to w ogóle zbierasz, jak ty nic z tym nie możesz zrobić i tylko czekasz na kolejną aktualizację, A czy to, co? Pletak, to jest najwięcej miejsca zajmują mi bronie, pancerza no, no. E, i amunicja, bo amunicja tutaj waży, w przeciwieństwie do czwórki. no. I to mnie, to mnie najbardziej boli, bo w czwórce miałem, mogłem sobie plądować każdy, każdy składnik z amunicją, jak chciałem, a tutaj muszę, złapałem się na tym, że część na przykład amunicji, której wiem, że nie użyję, na przykład, nie wiem, bełty, flary, e, jakieś tam kule, kule armatnie, e, to są rzeczy, które wywalam, bo ich nie użyję, bo nie będę używać tych broni. Mhm. Dobrze, więc w takim razie powiedz mi Michale, bo tam jest jakaś tam opcja, żeby coś tam w tej swojej osadzie robić, budować jakieś takie rzeczy, tak? Od razu mówię, nie bawiłem się w to za dużo, stworzyłem sobie jeden domek na szybko i to było tyle. Aha, no właśnie, bo ja, bo ja coś tam właśnie, bo ja jestem ciekaw po co, przede wszystkim po co, tym bardziej, że słyszałem coś takiego, że jak wyjdziesz i wejdziesz, to nie masz już domku, tak? Nie. To jest, to nie. jest nieprawda. A, no to, to, to. to bo, znaczy, może, może tak było na samym początku. Ja w każdym razie postawiłem sobie kiedyś, właśnie tego kampa. Ustawiłem dookoła kampa tylko warsztaty, bo to potrzebowałem akurat w danym momencie. I ten kamp sobie stoi cały czas. Aha, i cały czas go masz w grze, do której wchodzisz. Tak. Aha, no, bo ja właśnie też takiego słyszałem, że że wychodzisz, wchodzisz i go nie ma. No, e, mówię, no. no. Ja. Nic, nic, znaczy. Ciężko mi powiedzieć, bo ja nie stawiałem całego domku, to, to może też być to, ale nie jestem pewien, mhm. e, bo ja mówię, nie, w te kampy się kompletnie nie, nie bawiłem jeszcze. Ale wiesz po co one miałyby być w ogóle? E, wiesz co, one też działają, y, znaczy kampy kampami. one są fajne jak potrzebujesz na szybko, na przykład sobie naprawić broń, y, naprawić pancerz. Coś tam zrobić, albo schować rzeczy do, do schowka, na przykład może daleko, daleko jakąś stację benzynową czy, czy stację kolejową, to myślę, że więcej, więcej robią warsztaty, które są rozsiane po, po mapie, bo są warsztaty, które są w lokacjach predefiniowanych, które już tam widnieją. I okej, okay, jedne warsztaty są po prostu warsztatami, które sobie stoją i możesz je przejąć, to jest jakby jako misja i w, w ramach tego warsztatu nie musisz przenosić swojego kampa, tylko w tym warsztacie naprawiasz rzeczy. Mhm. Ale są warsztaty, które mają swój konkretny cel. Dla przykładu trafisz na elektrownię, która jest na mapie. Jak przejmiesz warsztat w elektrowni, możesz tworzyć te rdzenie fuzyjne, rdzenie do, do Poer Armura. One się po prostu tam wytwarzają cały czas na bieżąco. W innym, innym Warszacie może tworzyć sobie jedzenie, które nie jest skażone. W innym Warszacie może tworzyć amunicję na bieżąco, tylko musisz po prostu podpiąć, do tego warsztatu musisz podpiąć zasilanie. Mhm. E, czyli. Czyli rozumiem, a. Power Armor też tu masz na początku gry, tak jak w czwórce? No, nie, na początku, na początku nie. Zresztą to jest nawet ograniczone levelem, z tego co kojarzę. E, nosić sam szkielet na sobie możesz, bodajże, od 15 poziomu. Od 20 możesz sobie skompletować ten bandycki Power Armor. Mhm. Od 25 T51 i pancerz chyba górniczy, tego jeszcze, jeszcze go nie znalazłem, ale jest fajny, bo on daje większy udźwik. Mm -hmm. e Okej, okay. więc y y Michale, bo ty grałeś już w tą grę, mówisz, że tam przeszło 24 godziny. Ty masz jeszcze co tam robić? Ty przeszedłeś wszystkie te misje? Tam, tam coś jeszcze masz do roboty? Nie, no tych misji jest, jest odchłady. Ja... Aha, okay. tylko, tylko część mapy od, od, odkryłem, ja praktycznie tam część, takie te części podstawowe na dobrą sprawę. Aha. Ja to ca, no cały czas cały czas wiedzą przed Krystianem, no. jak mi się wciął i bardzo dobrze, że domyślam się, że misje w tym falaucie polegają na na tym, że jakiś robocik, bo z tego co słyszałem tam nie ma ludzi, NPC-ów, którzy żeby Ci zlecali zadania, tylko są terminale, z których wyczytujesz że zadanie, co jest w ogóle debilnym pomysłem, ale mniejsza z tym, polegają na, na zwykłym DHL-u, tak? I zanieść coś, albo i coś przynieść, albo idź i zabij ileś tam stworków. Czy, czy, czy mam rację, czy inaczej to wygląda? No bo w końcu to jest yy, gra z innymi graczami, tak? bardziej nastawiona jest na kooperację albo PvP albo PvE, więc domyślam się, że jedyny typ misji jaki jest możliwy w takiej grze, żeby to się trzymało kupy, to jest questy zwykłe, z gier MMO, tak? No w skrócie tak, tak no, to, są, są to na stoisz, musisz obronić coś, musisz iść coś coś przynieść. Hmm. Także, no tak, tak to są po to prostu są, to są, to są, e, typ misji z, ze zwykłych gier MMO. I powiedz mi, i, i, jakie masz odczucie, czy to jest dobry ruch, czy to jest zły ruch? Bo krytyka, jaka spadła na tą grę, po tym co słyszę od ciebie, wydaje mi się słuszna. I... Nie, nie, nie, no właśnie, nie. Ja nie. Ja widzę, że Michał, Michałowi nie. się bardzo podoba ta gra. Nie, ja, znaczy to jest no tak, tak, że. Ale mówi te rzeczy, które, które na przykład mnie nie zachęcają do kupna. poczekaj, poczekaj poczekaj. Bo, bo my jeszcze nie skończyliśmy, a ja właśnie a, a ja powiem Ci więcej we wszystkim, co powiedział Michał, a Michał gra trochę falauta, no tak sobie stwierdzam, że w sumie może ten falat nie jest taki zły. Ale, ale, ale, po po poczekaj, poczekaj, tak bo... To może Michale na koniec. On na to niech na koniec e, odpowie. Może teraz kogo... A tu wy jeszcze chcecie o tym gadać? A tak, tak, tak. nie, bo, bo, Ja bym chciał się dowiedzieć, Michale, jak to jest z tą grafiką, z tymi bagami, z tymi teleportami, z tymi różnymi dziwnymi rzeczami. Powiedz mi, Są. co ty doświadczyłeś w tej grze? E, ja z, z tego, co doświadczyłem w grze, to jest tak... Jedno, co mnie najbardziej wkurzyło, to co, czego no, po prostu trochę nie mogłem wybaczyć tej grze, to było kiedy e, praktycznie naj, prawie na początku, jak zaczynałem, już tam powiedzmy 15 level miałem, mhm. e, zacząłem robić misję taką, która jest misją czasową, że masz na, na jej wykonanie na przykład 3 godziny. E, polegała na tym, że dookoła mm, jeziora e, były rozrzucone beczki e, z odpadami radioaktywnymi. No i trzeba było tych beczek zebrać cztery. One były w takich miejscach oczywiście, gdzie broniły, broniły tych beczek przeciwnicy. I mając już te beczki, trzeba było przejść w cholerę daleko w góry i wrzucić te beczki w jedno miejsce. I ja idąc, doszedłem do pewnego... Do pewnej lokacji, która mi się odkryła i nagle tak mi zaczęła klatkować gra, taki miałem spadek rateu, że uznałem, kurde, nie no, tak, tak, się, nie da, tak się nie da grać, bo jak, coś, jak ktoś mnie zaatakuje, no to będzie po mnie, nie? bo nie będę w stanie się bronić po prostu. Uznałem, że zdesetuję, wyjdę po prostu z serwera, wejdę z protem, okazało się, że jak to zrobiłem, to misja już się zdeaktywowała po prostu. No, i nie mogłem jej dokończyć. Tak, wróciłem do tej lokacji, w której, w której wyszedłem. I tyle. To, było, to, mnie, to była taka rzecz, która mnie najbardziej o, Po Ile miałem już. Ile czasu robisz już tę misję? E, wiesz co? Łącznie z, tą, z tym spacerkiem do, do tego miejsca to myślę, że spokojnie godzina. Czyli go, godzina w plecy. Oha. Okay. Ja w takim momencie już bym nie wrócił do gry, nie? Nie, ale ty, ty, pacjent, ty, ty, ty się nie dajesz. Ty, się ty nie dajesz nikomu szansy, nawet wonrasza von, von, von też tam nie chcesz dać szansy to, to... Znaczy ja jestem osobą bardzo cierpliwą, tak? Zacznijmy od tego, no, więc. No. E, co, co, co tam jeszcze takiego? E, jakieś bugi, coś, jakieś teleporty, bo tam widziałem jakieś mm. dziwne rzeczy się dzieją czasami w tej grze. Wiesz co, na przykład prze, przeciwnik, który mi w las pod, pod mapę i nie mogą go zabić. A on, a on strzelał we mnie. Po prostu od niego uciekłem później, ale to już tam... Mhm. No to nie było w żadnej misji, tylko po prostu zwiedzałem, nie? Mhm. A. E, Tak, to je, jeden, jeden jeszcze taki problem to był z wodą, gdzie woda po prostu znikała w, jednym, w jednej lokacji, jak się pod odpowiednim kątem stanęło. Czyli można powiedzieć, że problemy są ogólnie. Tak. Są. Znaczy ja, ja, ja mówię to wprost, bo to nie, nie, ma, nie, ma, nie ma co bronić pod tym kątem tej gry. Mhm. E, te problemy są, jak najbardziej. Natomiast nie trafiłem jeszcze na, może poza tym, tym spadkiem tego framerate'u, tak, który, e, który mi tak dokuczył, nie trafiłem na żaden błąd, który e, był w stanie mi zepsuć grę. O, w mhm. e, ja, to, to, trochę mi się przypomina z tym Fallout'em taka gra, nie wiem czy graliście, nazywała się Assassin's Creed Unity. Jak ją odpalaliście bez No właśnie, to jest, to jest też dużo, dużo ludzi e, Piotrzy na Fallouta, ale zapomina na przykład właśnie o Bagiti, tak? Assassin's Creed Bagiti. To była masakra, to, to, to bez paczy to, to nie podchodź nawet. E... Chciałem to też przypomnieć na przykład, przykład Battlefielda twójkę. Wapać jakichkolwiek rzeczy, wiesz, podciągać pod to. Nie? Jak już się czepili jednego, to podczepiałem się pod wszystko, to tak po prostu działa. Więc... Mm, e, mniej więcej. E, powiedz mi jeszcze, Michale, ty tam grasz sobie z kimś? W teamie coś? Możesz dołączyć do jakiegoś teamu, coś tam czasem, walić? czasem, Czasem tak, czasem nie. Teraz paru znajomych jest w trakcie nabywania hmm, Fallouta, mówię, że hmm, znajoma jedna już ma, jeszcze, jeszcze nie odpaliła. E, jeden kupę ma kupić jakoś w najbliższym czasie. Mm -hmm. Pomimo tego, że są recenzje, jakie są. Eee, ale jak na przykład ty masz, który masz level? Pamiętasz, który masz level? Eee, kurde, nie pamiętam. Dobra, to powiedzmy, że masz 30? Może być? No, przyjmijmy, że tak. A ja mam pierwszy. Jest sens grać razem w ogóle w tą grę? No, tak, no przeciwnicy są skalowani, więc... Dla mnie tutaj... inaczej dla ciebie inaczej. Tak. Aha, no to mhm. no to w porządku. Ale to już pewnie questy, questy które ja, ja na przykład mam, to ty już je dawno zrobiłeś, więc tobie się to tak średnio opłaca Znaczy ja nie robię za dużo questów. Ja mówię, skupiam się na eksploatacji głównie. Aha, okej. Okay. dobra, więc w sumie w sumie to co chyba miałem wiedzieć, to wiem. E, powiedz mi, tam ta gra będzie e, aktualizowana. Powiedz mi czy orientujesz się to czy to wszystko będzie za darmo? Tak, tak. Z tego, z tego co mówiła BTS, to tak. Tak, e, ta gra ma być rozwijana cały czas e, bez żadnych dodatkowych opłat. I to chyba jakieś tam, jakieś tam, e, to lata nawet mają być też, chyba, nie? No, twierdzą, że, twierdzą, że powietrzność. Powietrzność. Oczywiście. Co, co, co, co z tego będzie, to wie, wiemy, jak to czasem wygląda, ale. E, no no. Tak, e, tak, tak, tak, tak, tak, Dobra, więc e, to chciałem, e, to chciałem się mniej więcej e, usłyszeć, czyli, czyli co, czyli, e, Michale, tak w e, czwórce, jaką byś dał ocenę Falautowi Fallout, e, czwartemu i jaką byś dał ocenę Falloutowi 76, żebym widział. Jaka jest wiesz, różnica? Wiesz, nie, nie lubię się bawić, nie lubię się ja bawić. Ja wiem, wiesz, że nie lubisz się nie bawić, bawić, ale ze względu na to, że tu przyszedłeś, przyszedłeś się bawić, więc się bawij, bawimy. <śmiech> <śmiech> <śmiech> no, zabiłeś mi teraz świeka, no nie wiem, no czwórka to myślę, że tak, przepraszam, ale na dziesięć? Jeszcze nie powiedziałem o A, okej, okay, dobrze, a, a, czwórka fala, tak, okej, okay, sorry, no tak, no okej. Okay. No, no, no, okej, okay. no, <śmiech> no, nie, w porządku. <śmiech> No mi się czwórka szczerze mi spodobała, więc tutaj nawet bym się szarpił na takie solidne 7. Aha, czyli jak gra ci się podoba, to jest na 7, tak? Znaczy, ma, ma miała swoje błędy, tak? Tutaj to, to też, trzeba, też trzeba przyznać dla mnie takim, e, mówię, nie lubię się bawić w oceny, bo to jest e, to jest strasznie subiektywna rzecz przede wszystkim. Dobra, to, to, to powiedz mi, jak, jak dużo lepszą albo dużo gorszą jest 76 od czwórki? Tutaj nie ma, że jest lepszą albo gorszą. Ona jest po prostu inna. No tak, ale... Tutaj tego no. tylko nie, tylko nie jestem nie jestem w stanie ująć tak, że jest lepsza albo gorsza. Tutaj moglibyśmy, jeśli mielibyśmy porównania na przykład Fallouta 3 i Fallouta 4, to okej. Okay, to jesteśmy w stanie porównać sobie, no, czy jest lepsza, o czy gorsza. To, albo o to, okej. Okay no właśnie, no tutaj, wiem, tutaj wiem, tego wiem. nie będziemy tak tego nazywać, bo to są dwie różne gry tak? tutaj masz multiplayer, tutaj masz tylko i wyłącznie singla tutaj masz całą rozbudowaną ścieżkę fabularną i e, tak dalej, a tutaj masz tak, ale wiesz wszystko w 76 mogę sobie wiesz, grać samemu też strzelam do tych samych w sumie osób dochodzę mi jakieś karty gra mi gorzej działa e, wy, wy, wy, wy, wy, wypieprzało się z serwerów? eee no, okej, okay, to też się zdarzyło. To no, to też się, się zdarzyło. Takim. No właśnie. E, więc, e, więc tak suma summarum e, może być e, podobnie ogólnie, nie? E, no dobra, ale ja, jak nie chcesz porównywać, e, to sobie nie porównuj. Czyli e, Michale, m, możesz polecić z czystym sumieniem 76, czy jednak. No nie, no gra jest e... tak słaba. Nie, poczekaj. Gra jest zbagowana, jest tak? To dazo mówię. Jeśli ktoś ma taką koledancję jak ja, na przykład, e, na tego typu rzeczy. Mhm. To jak najbardziej jest, jest przyjemna Mam bardzo fajną eksplorację, e, naprawdę bardzo przyjemnie się zwiedza te wszystkie lokacje, które są, mm, które są opustoszałe, które są e, zniszczone, e, z różnych powodów, tak? Te powody się zresztą odkrywa w międzyczasie. E, I to jest, to jest naprawdę potęga tej gry, moim zdaniem. Mhm. Cała, cała, ta otoczka eksploracji, e, widoki zresztą, które, mm, które nam oferuje, e, to są naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy. Jeśli ktoś rzeczywiście ma, e, ma taką cierpliwość e, jak ja, e, i jest w stanie e, jest w stanie e, udźwignąć, że tak powiem, te, te wszystkie problemy, które no, nie się ze sobą ta gra, i właśnie e, czasem wpadający pod mapę przeciwnicy, e, czasem właśnie wyrzucenie z serwera, e, czy, czy te dopy frame rate'u e, to jak najbardziej warto zagrać, e, bo naprawdę ma, ma w sobie coś takiego udokliwego e, ten nowy Fallout. Mm, e, rozumiem, e, bo chciałem jeszcze jedną rzecz się ciebie spytać na ten temat. Kurczę, nie pamiętam. E... To może ja się zapytam w międzyczasie. Szybka seria pytań i szybkie odpowiedzi. <śmiech> powiedz mi, gra cię bardzo zmusza do tego, żebyś grał z innymi ludźmi, czy możesz grać całą grę w pojedynkę? Możesz grać całą grę w pojedynkę. Czyli cię nie zmusza. Ale oczywiście odłączyć od internetu nie możesz. Nie możesz. No to... Ale poczekaj, poczekaj, poczeka, bo, bo, bo to było dobre. Ale to masz tam jakieś tam eventy i co, i te eventy robisz samemu? Może, że no to będzie samemu wypadkiem. to nie jest za. To nie powinno być trudne w takim razie, że samemu się nie da? Jakiś, nie wiem. ale... Jest, jest trudniejsze. Strike boss, wiesz, tak jak w Destiny na przykład, że. Znaczy, nie, nie, nie doszedłem do czegoś takiego, żeby był jakiś nie wiadomo, jaki wielki boss, nie? Ym, trafili mi się duży przeciwnicy, mhm. a, natomiast y, wtedy akurat nie grałem sam także też troszkę, troszkę inaczej e, takim mocnym przeciwnikiem był ten Windigo tak, o którym opowiadałem e, ale to mi się właśnie trafił też e, przypadkowy gracz, który mi pomógł z tym e, albo ja jemu to już zależy od interpretacji mhm. e, także ciężko mi stwierdzić, no, trafiły mi się misje których nie byłem w stanie wykonać samemu e, to chociażby była naprawa elektrowni, to było właśnie coś w stylu public, public eventu mhm. Możliwe, możliwe, że przez to, że po prostu no, nie znałem lokacji niektórych rzeczy, które były tam potrzebne do zrobienia i tyle, tak? Myślę, że ja bym teraz to, do tego podchodził, poszło mi to szybciej nie znam oczywiście całości jak przejść ten, ten public event konkretnie, ale wiem z każdym jednym przejściem jego coraz więcej mhm. raczej w ten sposób, nie? I są publiki, które jesteś w stanie przejść samemu. One są trudniejsze, ale nie są niemożliwe. Zresztą w Destiny też publiki eventy przejdziesz tak, tak, tak, tak, Są, tak, są. Są tylko... trudne, ale. A, a, a powiedz mi jeszcze, jak jest z tą bombą atomową? Ty wiesz, jaką w ogóle odpalić? E, tak, w czasie rozgrywki spotykasz e, guli takich którzy noszą plecaki, to są oficerowie. E, oni pikają po prostu. E, ich słychać dość, dość wyraźnie. E, I e, zabijając takiego gula m, może z niego podnieść fragment klucza. Ja na chwilę obecną mam tych kluczy chyba trzy albo cztery mhm. do dwóch albo trzech różnych baz, więc y, trochę, trochę jest jestem tym przestrzał. jeśli chcesz się samemu w to bawić, to no, jest to robić. Także nie odpaliłem, jeśli o to pytasz. Jeszcze żadnej bomby. Ale wiesz, jak to zrobić? E, tak, mniej więcej wiem. Mniej więcej wiesz. I możesz to zrobić teraz, czy potrzebujesz wyższego levelu? No, znaczy, myślę, że po prostu tutaj wystarczy farma. Farma, okej. Okay. I, I odpalisz. I co? I wtedy wszyscy 20, 23 osoby na serwerze zginą. Nie, to nie wiem czy widziałeś jakieś filmiki, bo ja nie, sobie nie, widziałem nie, filmiki nie, nie, nie. na ten temat, e, po prostu ta bomba ma jakiś swój obszar działania mhm. e, i możesz ją zrzucić na, na jakieś miejsce, e, no i jeśli zrzucisz ją w to miejsce, w które są gracze, no to oczywiście oni zginą. Ja na przykład na swoją pierwszą bombę już mam plan, że zrzucę ją po prostu na lokację dla początkujących graczy. No, bardzo fajnie. Taki przyjemny jest Michał, widzicie? <śmiech> Dla A Zapraszam, mówkę na was. Mhm. Okej, okay. więc fajne. Podoba mi się Fallout. Mam Fallout, a będę w niego grał, oczywiście, że będę grał. Trochę, trochę się boję tego, czyli w sumie jest to wszystko, co jest w internecie, e, Michale, to można się z tym zgodzić, że są te problemy techniczne. E, tak. i, I tam no, wielu osobom się po prostu nie podoba to, jak są zrobione te misje to jak to wygląda przede wszystkim w sensie, że ten silnik jest jednak stary, bo ja nie wiem czy on jeszcze... Nie no jest, ja, ja... To, są, to są czasy Skyrim'a, spokojnie jeśli nie obliwiona. Obliwiona, obliwiona, tak, obliwiona. no właśnie. Chodziły nawet plotki, że jeszcze poprzedni, poprzedni <grym> na <grym> tym <wiodąle> chodził, ale... ale to były, to były plotki. Morrowind, e, czyli, czyli to wszystko jest prawdą, tak? No, ale prawdą jest tak. też to, że, że ma jakieś tam przeb przebłyski swojego Faltowego geniuszu, i można z niej coś tam e, dorwać. Tak, tylko że, że najgorsze jest to, że o tym nikt nie mówi. No to dlatego nagrywamy ten odcinek z tobą, żebyś o tym powiedział. Ale. E, ja to nadal nie wiem, co dobrego powiedzieliście, bo wszystko to, co powiedzieliście. Nie, nie no, te, nie te karty są ja w porządku. Okay. Te, te karty, te, te czytałem. <grym> znaczy, o tym. no dla mnie mówię, dla mnie, dla mnie eksploracja w tych, że to, to jest po prostu wygrana. Bo eksploatacja naprawdę jest, tak się przyjemnie chodzi i zwiedza te nowe lokacje, to, to że to jest za to Tak, jest obłęd. Tak, tam wchodzisz i po prostu chcesz tam zostać jak najdłużej. A Ty, ty tą kolorą tak, no, wsiąkasz. Lubisz takie gry, ten No to też tam, tam nie wiem, kisiłeś ogórki i, no też, tak. i też lubiłeś no, takie. Lubię, ale, ale, ale nie to, że wiesz, że ja mam tutaj epicki moment, wschód słońca, wiesz, deletuje się naturą, naturą post-apo, a tu nagle wchodzi, wiesz, mi banda trzynastolatków i dżeryja na cały serwer, nie? A właśnie, właśnie mam pytanie, powiedz mi jest tak proximity, ten zbliżony, czy, czy, czy po prostu jest na serwerze, jak wszyscy gadają, to wszystkich słyszysz? Eee, nie, z tego co ja tak już to właśnie proximity. Czyli dobrze. Eee, Okej, okay, dobra, więc e, jak słyszeliście Wojt, e, Wojtek, Wojtka pozdrawiamy. Eee, e, Michał jak najbardziej w sumie poleca Falauta. I dobrze. Eee, czyli może, Michale, najlepiej będzie, jak e, po prostu poczekamy trochę. Niech go poprawią, i może wtedy, jak będzie bardziej grywalna. No, myślę, że tak. No, ja czekam głównie właśnie teraz na jutrzejszą łatkę, która ma powiększyć schowek z 400, e, 400 do 600 jednostek. Aha, i, ja, i jeszcze słyszałem, że za tydzień będzie kolejna aktualizacja. Tak, tak, też. Tak, tak, tak. To akurat wiem, bo to powiedz mi. No? powiedz mi jedno, skoro nie chcesz dawać ocen, bo, bo w sumie to wiesz oceny są indywidualne i, i zależne od, od każdego człowieka inaczej to powiedz mi inaczej jaka by była najbardziej uczciwa cena za którą byś tą grę polecił cena, tak? Pieniężna to no, o, prostu... do. no, na chwilę obecną myślę, że to jest też mówię, to jest to, jest to że ona jest do połatania, tak? Myślę, że te promocje, które były gdzieś tam w, e, bodajże w euro za 130-140 zł to była okej okay cena. Na CD case to prawie na komputery, ale za 90 zł można kupić. No widzicie. No to Myślę, że WATO, w tej co nie wato. Okej, okay. dobra. E, czekam, aż będzie dodawane do płatków. E, tak dalej pójdzie, to... Do nie płasku. będzie, chyba, że do Newkacoli. E, dobra, słuchajcie, to będzie na tyle, więc jak widzicie, jak widzicie Fallout jest... Nie, nie jest do końca taki zły, jak go malują. E, tak mi się wydaje po tym, co usłyszałem od Michała. Chociaż bierzcie pod uwagę, że Michał jest wielkim fanem. E, ale, ale, ale i tak z tego, co nawet widziałem godzinkę, e, jak sobie pograłem, to fajnie jest potencjał i jak najbardziej, jeżeli jesteś fanem, to, to sobie to ogarnij. Jeżeli nawet nie, to, to może w sumie poczekaj. Eee, dobra, więc słuchajcie, to będziemy kończyć, to 24 odcinek naszego podcastu. Więc standardowo, drodzy słuchacze, wchodźcie sobie na bezimienny.pl. Tam rzucamy odcinki, poza tym na Facebooku e, strona facebookowa, bezimienny podcast, aplikacje wszystkie, jakie są możliwe, iTunes, y, e, normalne, Spotify, y, tam wszędzie jesteśmy. Poza tym oczywiście słuchajcie najlepszego radia na świecie, czyli Black Widow Radio i w sumie jesteśmy jeszcze na YouTubie też, więc na YouTubie na YouTube też wchodźcie i odsłuchuj, odsłuchujcie, jak jesteście leniwi nie chcę wam się ściągać w inny sposób. I w sumie to będzie na tyle, chyba niedługo odpalimy jakąś grupę wydaje mi się, bo to już chyba jest ten okres, że będziemy odpalać grupę, a to jeszcze wam powiemy co i jak, więc słuchajcie 124 odcinek dobieg końca. Mam nadzieję, że nas się dobrze słuchał, ale nas się zawsze dobrze słucha, więc nie ma innej opcji. Więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku był ze mną. Kamil Ratajczak? Na razie. Był z nami Tomasz Zawadzki. Wszystkich ślicznie, żegnam Był z nami nasz gość Michał Wiśniewski. Dzięki wszystkim, na razie I za pierwszym mikrofonem byłem ja, czyli Christian Kender, A my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie Może Rafa wtedy do nas dojdzie Więc e, dziękuję drodzy słuchacze Trzymajcie się, do usłyszenia i e, Jak tam jest, że e, War war is never changed czy... war, war, war never war. changes No i właśnie tym optymistycznym <śmiech> akcentem Żegnamy się, więc do usłyszenia Drodzy słuchacze, trzymajcie się Cześć